Witamy, witamy witamy w 94. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Krystian, Krystian Kęderz ze mną w studiu będzie również. Wojtek Kocjan. Witam serdecznie. Będzie z nami Rafał Radomyski. Siemanko, cześć. Kali z nami nie będzie, ale będzie za to Michał Wiśniewski, gościnnie. Witam wszystkich. Słuchajcie, Michała, może kojarzyć z poprzednich odcinków, na pewno mówiliśmy, Michał był u nas jak mówiliśmy podczas premiery Destiny. Więc jeżeli, jeżeli chcecie poznać bardziej Michała, zapraszam do tego odcinka, on jest gdzieś tam 3 lata wstecz. Eee, tak eee, A Michał od czasu do czasu się pojawia Więc w sumie nie ma, nie ma sensu go przedstawiać eee, Słuchajcie, właśnie w dzisiejszym odcinku Michał do nas padł, więc mówił 3 lata temu O Destiny 1, więc dzisiaj powie o Destiny 2 eee, Słuchajcie, jak wiemy Premiera mia miała miejsce Około tygodnia temu eee, Więc przedstawimy sobie Czy tam się to, coś w ogóle zmieniło Jest sens to brać ponownie Szczególnie, że w sumie ta gra wychodzi co rok co roku, więc zobaczymy jak to wygląda, no i poza tym oczywiście dowiecie się co w trawie piszczy i, i co ostatnio robiliśmy i co się ciekawego w branży działo. Więc słuchajcie, 94 odcinek, e, mamy dosyć nietypowo, bo mamy środę w pół do 11, e, wieczorem jedziemy, Hyde Park, e, niech zacznie Rafale, Rafale co ostatnio robiłeś? No, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Gierki, od tego zacznijmy, to praktycznie cały okres spłynął na Infamousie. Trochę miałem poślizg, zanim go odpaliłem, ale, ale jak, już, jak już odpaliłem, to można powiedzieć, że się trochę wciągnąłem, ale jeszcze nie skończyłem, więc, więc jakiś tam głębszy komentarz sobie zostawię na później. Z takich pierwszych moich wrażeń po, po kilku godzinach to powiem Wam dwie rzeczy. Po pierwsze, HDR wygląda świetnie i naprawdę czekam aż więcej gier będzie miało zaimplementowaną obsługę jakąś taką sensowną. Bo to, co się tam wyprawia z kolorami i, i z błyskami, jakimi z jasnością, to jest naprawdę fajny efekt. Eee, no ale no cóż, no to. To jest tylko jakby podkreślenie tego, co już tam było mówione wcześniej, że, że, że trzeba brać to pod uwagę przy tam wymianie telewizora, natomiast jakoś specjalnie się nie napalać. Może też, jeżeli to jest tylko jedyna funkcja, nie, jeżeli macie, nie wiem, dobry duży telewizor, ale jeszcze bez tej funkcji, to jeszcze można chwilę podtrzymać, bo wciąż jest sama ogier po prostu, żeby robić z tego jakiś e, future seller, nie? E, Druga rzecz, jeżeli chodzi o tę grę, poza tym, że sama rozgrywka mi się całkiem podoba i, i, i dosyć przyjemnie angażuje, to za cholerę nie mogę się utożsamić z bohaterem i, i po prostu ten jego tam klimat, wiecie, biegam, maluję sprayem, wszystko jest wow, super, kozackie i takie zajebiste, nie, to, to, to chyba trochę się za stary już zrobiłem na to. A to tak starze się w tą, co jeśli chodzi o Infamousa, to powiedz mi, czy grasz jako dobry, czy jako zły w tym przypadku? Raczej jako dobry. Raczej jako dobry. Nie, po prostu pytam, bo jest w jednym, przy jednej misji jest bardzo fajne, jak, jak, jest, jak, jak jesteś zły, jak już poznasz tą swoją znajomą jedną, którą wa warto przejść w ogóle obie ścieżki, nie, tak fabularnie, to razu ci mówię. Wiem, że warto, bo wiesz, ja dosyć mocno wspominam pierwszego Infamousa z, z ps trójki, i przyznam, że tam tamte wybory były miejscami takie naprawdę wiesz, niejasne, nie? Pamiętam do dzisiaj, że yy, była kwestia ratowania, ratowania życia i czy tutaj uratujesz kogoś, kogo czy nie było po prostu czyste, czy jesteś dobry, czy zły, tylko czy yy, obydwie decyzje były chujowe takie wiecie mm, no tak często wykonują w filmach powiedzmy, czy spider Spiderman uratuje swoją kobietę, czy ileś tam niewinnych istnień, nie? I tam chodziło dokładnie o to samo. Yy, i tego typu wybory to faktycznie troszeczkę potrafiły, no nie wiem, wzbudzić jakieś emocje, nie? Bo to nie było jakieś tam typowe, wiecie, uleczenie postaci leżącej na ziemi, czy tam zabicie wroga, tudzież go oszczędzenie. Tutaj jeszcze z takimi głębszymi wyborami się nie spotkałem, więc, więc zobaczymy, co tam fabuła ma do za... Zaoferowania, natomiast no utożsamianie się z bohaterem, w no, tej pierwszej części wychodziło zdecydowanie lepiej, on taki był poważniejszy. E, tutaj to trochę taka gimba, gimbaza jest, no i youtuberstwo jakoś tak nie mogę się wczuć, no ale zobaczymy. E, tak jak mówię, za wcześnie jest, żeby to jeszcze wyrokować. No to tyle, jeżeli chodzi o, e, o giereczki, przynajmniej na razie. E, Coś, co muszę Wam koniecznie powiedzieć, co robiłem ostatnio, to jest jednocześnie wielka polecajka na jednym z kanałów YouTube'owych, który regularnie oglądam, to jest Arachon, czyli arhn.eu gościu, tam mocno powiedzmy recenzuje, mówiłem już o tym kiedyś, starsze gierki, natomiast za kasę z Patronite'a zebraną nakręcił dwugodzinny prawie dokument o Wiedźminie, z okazji w sumie dziesięciolecia serii Wiedźmin. Yy, I to jest naprawdę zajebisty materiał, jeżeli ktokolwiek, yy, no a myślę, że dużo ludzi yy, wydźmina się, wiecie lubi tak jak my i zawsze chętnie coś tam no, uwielbiamy, no, uwielbiamy. No uwielbiamy, wiadomo, ale nie, to jest naprawdę fajny materiał, bo yy, czuć, że to jest, wiecie, profesjonalnie zrobione. Tam on nie, nie chodzi, nie zadaje głupich pytań, tylko to są po prostu yy, dużo materiałów i dużo wypowiedzi ludzi sprzed 10 lat, z tamtej epoki, którzy yy, zaczynali przy Wiedźminie. Co ciekawe, tu jest historia opowiedziana jeszcze od pierwszych yy, projektów yy, w tym studiu Adriana Milarza, yy, gdzie oni mieli podejście do zrobienia Wiedźmina, ale im nie wyszło i, i, i co się wydarzyło potem dopiero w drugim e, w cdp tak? I dlaczego w ogóle był taki krok i, i wiecie, no dużo, dużo jest takich informacji, e, które no może się gdzieś tam pojawiały w prasie, może nie do końca, ktoś tam wydawał książkę, ale tu jest naprawdę dużo tego zebrane w jednym miejscu i, i naprawdę świetnie się wkręciłem oglądając ten materiał. Więc myślę, że nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem go. Może link wrzucimy nawet pod y, odcinkiem, ale y, no wszędzie w internecie jest o nim głośno, nawet kotaku y, y, japońskie się tam, wiecie, podbiło pod tym materiałem, nie? Myślę, myślę, że Rafale, że wszyscy co są z tematem wiedzą o tym, bo ja w sumie w za bardzo nie grałem, ale widziałem to na necie. No ale to nie mój target, ja może najpierw program, a dopiero później sobie... Znaczy, no powiem. fakt faktem, to jest dwie godziny materiału, dwie godziny gadania, więc no też yy, dowiedzieć się, usłyszeć, czy, czy, czy warto tracić na to czas, czy nie, to, to ja mówię, że warto, no tak z mojej perspektywy. E, nie, nie, nie nudziłem się, nie uważam że za, za czas stracony. No może trochę bez sensu oglądać to w 4K i, i, i szkoda na to transferu, jak ja to się śmieję, ale... Yy, ale dobrze, że tak to zostało zrobione. No, sympatycznie się to ogląda. No no i poza tym, że dużo bardzo różnych filmów obejrzałem i seriali, ale jakoś niespecjalnie chce mi się o nich mówić, żeby tam coś mnie, wiecie, mega, mega jakoś yy, wykręciło, to, to daruję sobie te kwestie i, i to tyle w sumie przez te dwa tygodnie. Hmm. Okej, okay. więc słuchajcie, tyle u Rafała. Wojtek, co tam u Ciebie się działo w takim razie? Z takich growych tematów to głównie ogrywałem pewne produkcje, no, na przykład Absolvera, którego zresztą też zrecenzowałem i którego recenzję znajdziecie na safeproject.pl. Natomiast, tak, mówiąc bardzo, bardzo skrótowo, jeżeli ktoś jest fanem takiej chodzonej bijatyki, to na pewno absolwera powinien sobie kupić i go przejść. Chociaż jest to, jest to niespecjalnie długa przygoda, bo można skończyć jakiś przy dobrych wiatrach w 5-6 godzin. Natomiast to, jeżeli chodzi o ten jakby główny wątek, który tam się przebija, on też jest taki, no, powiedzmy, że ta gra fabularnie nie jest specjalnie rozbudowana, bo to jest po prostu mordoklepka, nie? Chodzi się i się, się tłucze z, z kolejnymi przeciwnikami. Czasami są to przeciwnicy y, tam AI, czasami są to żywi gracze. Mhm. Natomiast, natomiast y, to jest też gra, która pozwala na y, na spędzenie mnóstwa czasu jeszcze po ukończeniu jakby tego głównego wątku, więc więc to nie jest tak, że, że po tych kilku godzinach po prostu można odstawić pada, czy znaczy można odstawić pada, ale czy trzeba odstawić, albo ewentualnie jeszcze raz się mordować od samego od samego e, początku, tylko po prostu sobie można grać dalej i jest tam co robić, jeżeli chodzi o rozwój postaci nie będę o tym specjalnie wiele, wiele, tutaj mówił w tym, w tym takim przedsionku naszego dzisiejszego podcastu, dlatego że, no, albo poświęcimy temu osobny podcast, albo, albo jak ktoś niecierpliwy, to tak jak mówię, zapraszam na, na moją stronę i tam, tam rycka, gowędziarska, 40 prawie minut, ględzenia bez sensu, także, także zachęcam. A oprócz tego, co robiłem, no, trochę zbierałem kurcze wpisów do indeksu, bo, bo niestety nie było mnie na ostatnich zajęciach w poprzednim semestrze i, i teraz muszę wszystkie wpisy załatwiać, więc mam takie różne dziwne wycieczki. Na przykład dzisiaj byłem w Radiu Katowice po jeden wpis, jutro będę w Obi po drugi wpis w Chorzowie. Tak, że to w ogóle nie, nie, nie, nie ogarniam tego, no ale tak się, tak się składa czasami, że trzeba robić różne dziwne tripy, żeby żeby złapać wpis z indeksu nie No a tak poza tym no to co, czytam dużo Ciszę dużo. Gram dużo. Po staremu. Po staremu, tak. Okay. E, dobra, więc e, może teraz ja będę w takim razie. E, słuchajcie, e, przede wszystkim e, Fortnite'a trochę odstawiłem. E, pograłem trochę, pograłem, ale, ale już coraz mniej w to gram. Nie ze względu na to, że jest zły, bo nie jest, tylko ze względu na to, że chciałbym pograć coś innego. No i oczywiście kontynuowałem sobie Ghost'a, przeszedłem już właśnie dzisiaj, zdobyłem ostatni, trof ostatni pucharek w DLC do Wildlands'a Narco Road. Bardzo, bardzo w ogóle fajny dodatek, bardzo przyjemna gra. E, świetnie mi się w nią e, w miarę grało. Dosyć długi był ten dodatek. W sumie tak go skończenie na maksa, to tak około no, 15 godzin mi zajęło, a mam jeszcze drugi dodatek e, do zrobienia. E, fajny klimat tego wszystkiego jest. E, i, I ogólnie polecam, jak ktoś gra w Gosta. Poza tym, zgiereczkowa, odpaliłem sobie Planet Caster w końcu, fajnie to w ogóle wygląda, świetnie się to prezentuje, zdecydowanie jest lepszy poziom graficzny niż w Roller Caster Tycoon World, ale długo, długo nie pograłem, długo nie pograłem, po prostu tak chciałem, ch chciałem sprawdzić, czy nie będzie problemów z optymalizacją i tak dalej, bo, bo czytałem, że... że po, podobno występują, ale gra działa świetnie, wygląda świetnie, no i, i w końcu wejdę w tą całą mechanikę i mam nadzieję, że będę się dobrze przy tym bawił. Yy, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze? Yy, w sumie z takich yy, rzeczy, które widziałem, to to tylko to, że skończyłem The Defenders na Netflixie o bohaterach i jest, jest w miarę w porządku no. dla tych, co tam interesują się tymi devilami i tak dalej to pozycja obowiązkowa, czy to jest aż tak dobre nie, ale, ale przyjemne jak wszystkie te ich seriale no i, no i podobno e, i podobno Death Note z Netflixa daje dupy strasznie nie wiem, nie oglądałem ale, ale podobno jest tragedia i w sumie tyle, i żeby było śmiesznie mam Destiny 2, może jeszcze kiedyś odpalę zobaczymy czy Michał mnie do tego przekona <grym> bo w sumie mam mam i, i czekam ja? skoro, skoro tak hejtowałeś jedynkę no takim niefortunnym zbiegiem okoliczności po prostu trafiła w moje ręce <grym> ale, ale, ale, ale po odcinku ci powiem bo na no, no podcaście nie mogę za bardzo więc zobaczymy, może to odpalę. No, i jeszcze powiem taką ciekawostkę, że właśnie też naka dwójkę sobie sprezentowałem, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale e, bodajże w dniu premiery, kiedy nag wyszedł, e, około godziny, od godziny dajmy na to 20 e, do godziny, dajmy na to 23 nak był za darmo do ściągnięcia. Dwójka i mi się udało. I wszedłem. I gdzieś podłapałem ten news i szybko wszedłem i szybko sobie pobrałem i, i go mam i działa i później e... Sony naprawiło błąd i już normalnie cena widnieje, a nie bezpłatne ściągnięcie. No i mi się udało. I myślę, że odpalę tego naka bo, bo są zdecydowanie lepsze opinie o dwójce niż o jedynce. Szczególnie, że tam jest jakaś w ogóle kooperacja dosyć fajna i płynna. No i gra jest w ogóle za darmo, nie? Więc to też super sprawa. No, więc w sumie w moich ostatnich dwóch tygodniach praktycznie działo się to. Myślę, że teraz, teraz trochę odpocznę sobie od gosta i pochodzę sobie Rutgerem Hauerem i na pewno powiem coś na, w podcaście za dwa tygodnie o Observe. I w sumie tyle. A co tam, Michale, u siebie? Co robiłeś przez ostatnie trzy lata? <śmiech> przez ostatnie trzy lata? No trochę się działo, wiesz, tak to muszę powiedzieć. Ale może jednak skupię mhm. się na, na jakby... W... Ostatni może nie, nie, nie, nie no tygodniu, tak, tak, ale e, to tak, jeśli chodzi o gry, to przede wszystkim czystałem standardowo Overwatcha e, na, na Multi, bo był, e, bo był event jakiś czas temu. E, jeśli ktoś nie ogarnia, no to event Summer Games, więc standardowo jak to w Overwatchu skórki i tak dalej, tego typu rzeczy e, do E, Michale, jak już mówisz o, o, o Overwatchu Bo też grałem w Overwatcha Grałeś w, w Paladinsów? E, tak, nie podobało mi się strasznie Próbowałem no zagrać to jest, te, zagrałem, to jest praktycznie kalka i, i, nie, nie, nie, nie, nie, nie Jak no, to no nie, nie? Nie, sp... nie, nie, nie. nie podobało no. mi się Bardzo mi się nie podoba Aha. Przykro mi e, to, to, Może to trochę działać Na takiej zasadzie, że że jesteś fanem FIFA, no i, I nie lubisz tego PSA, PSa, no nie, tak, to jest no coś, to nie, coś, to nie ma opcji, nie? Co, co by się nie działo? No, myślę, nie, no. że to może, może FIFA FIFA koniec sposób. nie No, nie, spoko, spoko, no. no dobra. No, kontynuując, y jakiś czas temu były promocje na, na PS Store i tak y zaopatrzyłem się w y grę nazywaną Enter the Gungeon. Y jest to like, czyli gra, w której jednorazowo odblokowujemy co się da czyli po prostu po, po przegranej rundzie zeruje nam się całkowicie postęp no i jest to gra nie powiem, bo chyba z takich bardziej wciągających w jakie ostatnio grałem, ponieważ to ma cholernie mocny syndrom jeszcze jednej rundy do tego stopnia, że gdzieś tam byłem w stanie przecisnąć zaraz po zakupie chyba trzeciej w nocy non stop i mm -hmm. miałem ochotę grać dalej, ale wiedziałem, że muszę wstać rano. Także, także gra naprawdę jest mega wciągająca. No i co ciekawe, ma nie najgorsze polskie tłumaczenie. Jest dość zabawne przede wszystkim. I... E, czyli. czyli e, e, Michał, to jest gra podobna do tego Show, show all Night? No, powiedzmy, coś w tym stylu, nie? Znaczy to jest bo, bo tam, no. w stylu graficznym, tak, jak najbardziej, ale jeśli chodzi o sam, sam koncept rozgrywki, to kompletnie nie, to nie to. No, light bo to jest platformówka. ja też. Platformówka. A tutaj A, no, masz, tak, to, -like a, masz to, to, to bardziej można porównać no na wiem, przykład dobra, do... Okay. Nie, bo, bo, ma, bo, masz, bo masz tą mechanikę, że wiesz, że giniesz i zaczynasz wszystko od nowa. Z, z tym, że sobie dopakowujesz w jakiś tam sposób postać. No, nie, tutaj po prostu jak, jak giniesz, no to nie masz już nic zaczynasz z czystą postacią, nie? Jedyne mm -hmm. co to po okay. zabiciu bossa dostajesz m, punkty, za które możesz odblokować nowe bronie, które ci mogą wypaść ze skrzynek w czasie rozgrywki i tyle mm -hmm. także to nie, no, okay, nie, nie masz jakiego stronie. takiego postępu. Myślę, że mm -hmm. tą grę bardziej okay. można po, porównać do Binding of Isaac no, takiego chyba naj, najbardziej popularnego roguelike'a aktualnie Mm. Dalej, z takich no i nie wiem, z, z growych dalej no to m, można powiedzieć, że zagrywałem się jeszcze w Just Cosa. Co ciekawe, to nie jest Just Cose kupiony w trakcie w ramach, w ramach subskrypcji PlayStation Plus, tylko to jest Just Cause, którego dostałem od znajomego na urodziny dwa lata temu ale w niego grać. w niego gra. no, także, także tak, jak no najbardziej. Tak. W Just Cause się bardzo ściągnąłem ze względu na to, że uważam to za tytuł taki, który, który może się oderwać od pozostałych gier. Tak po prostu lecę sobie, znajdę jakieś znajdźki, rozwalę jakieś ze trzy bazy i wracam do, do innych gier. Jak już się uspokoję, powiedzmy po przegranej rundzie, np. w Overwatchu, coś w tym stylu. Tak, tak, tak. tak. No, no. E no i to z growych to chyba tyle, natomiast jeszcze taką polecajkę no, trochę może spóźnioną, nawet trochę bardzo można było powiedzieć. Jakiś czas temu byłem w kinie na filmie Baby Diver, który osobiście bardzo bardzo polecam, bardzo, bardzo fajnie zrealizowany film. Hmm. Nie wiem, czy, czy, czy wiecie o co chodzi, czy nie? Czy... A, było mówione. A, było mówione. Dobra, to, to nie będę się bardziej wgrywać. W każdym razie jeszcze od siebie dopowiem tylko, że, że polecam jak najbardziej film, bo mi się bardzo spodobał i przede wszystkim tak. tam jest po prostu niesamowity momentami. No właśnie to jest muzyczny film. To, to jak tak, ktoś to... lubi takie akcje, to, to jest to świetna rzecz. No, dobra. Więc słuchajcie, tyle, tyle u Michała. Jedziemy z wiadomościami. E, Wojtku, ja mam parę... Ty też masz, Wojtku, parę rzeczy? Tak. Dobra, to w takim razie ja zacznę. Więc słuchajcie, jak już mówiłem o, o Fortnite'cie dzisiaj, Fortnite sobie wymyślił nowy tryb, więc 24 albo 6 września, chyba wydaje mi się, że 6 września wchodzi nowy tryb w Fortnite'cie na... Na, na karkę tego Player Unknown wchodzi sobie taki survival, w którym będzie, będzie, będzie brało udział 100, 100 graczy. No i oczywiście pod koniec rundy zostanie jedna osoba. Będzie to działało na eliminacji. Wiem, że my chcą dalej wprowadzać jakiś wymus budowania. Ale nie wiem w ogóle czy, czy to będzie miało sens, bo to będzie trochę takie polowanie, ewentualnie kitranie się albo coś. Zobaczymy jak to będzie działać, ale bardzo fajnie, oczywiście tryb będzie darmowy dla tych co mają i będą mogli sobie pograć, więc ja będę sobie mógł pograć i na pewno sobie to przetestuję. Eee, I poza tym jeszcze Wojtku zanim oddam Ci głos to tylko powiem szybko, że w Ghost Reconie gos tylko dostanie darmową aktualizację, którego cały czas gram, dzięki czemu zostanie wprowadzony tryb PVP. Na razie na tych, na tych trailerach, co widziałem, nie ma tego zbyt dużo. Znaczy, w sensie, nie ma żadnych takich większych szczegółów. Wiem tylko, że będą rozgrywane to, te, te misje, te, te mecze PVP na dosyć dużych mapach. No i, no i będzie to starało być się e, symulacyjne, będą jakieś tam cztery klasy postaci i, no i, i zobaczymy, nawet chyba za bardzo nie podali ile versus ile będzie grało, e, tak czy siak wydaje się to całkiem ciekawe no i najważniejsze, że za darmo dla wszystkich więc e, oczywiście kto ma go więc e, to jest dla mnie świetna sprawa i w sumie tyle w tym temacie e, Wojtku mogę oddać Ci głos Dobra, to jedziemy z Koksem newsów będzie kilka, natomiast niektóre na pewno będą połączone, no, zobaczymy jak to czasowo wyjdzie, mam nadzieję, że nie rozleczemy się tak jak ostatnio. Zacznijmy od tego, o czym już była troszeczkę mowa, zacznijmy od, od, 10. rocznicy serii Gier o Wiedźminie, i tym razem chciałbym zaproponować, o ile ktoś jeszcze tego nie widział, zobaczenie sobie tego krótkiego materiału rocznicowego przygotowanego przez CD Projekt to jest taki wiecie niezbyt długi filmik, nie będę tam mówił co tam się wyprawiano, bo to by był jakiś absurd, natomiast na pewno warto to zobaczyć osoby, które jakby przebrnęły przez te wszystkie części Wiedźmina myślę, że docenią docenią ten bardzo miły sympatyczny gest nie zajmuje to dwóch godzin, zajmuje to dwie minuty, a jest, jest bardzo miły efekt. Ja to wrzucałem do nas na ten na, na fanpage'a zimnego w tym tygodniu Myślę, że nie ma takiego serwisu ani podcastu, który by tego specjalnie nie wrzucał. Natomiast no, jeżeli ktoś przegapił, to, to na pewno warto do tego zajrzeć, bo jest to bardzo fajna, fajna sprawa. A teraz już do takich konkretów. Czy panowie, graliście kiedyś w takie dungeon crawlery? Wiecie, co to w ogóle jest? Czy, czy, czy konsolowy plebs ma coś takiego jak dungeon crawler w swojej, w swojej bibliotece? E, dobra, więc załóżmy, Wojtku, że wszyscy wiemy, co to jest. Ale być Aha. może słuchacze nie wiedzą, więc prosiłbym o wytłumaczenie. <głos> Okej. Okay. No to słuchajcie, no, no to jest absolutna klasyka, jeżeli chodzi o gatunek. To są po prostu gry, w których gracz zazwyczaj w jakieś tam drużynie, ale czasami bywa, że niekoniecznie, po prostu porusza się po jakichś lokacjach. Zazwyczaj są to lochy jakieś na początku, później jest tam różnie. To są takie klasyczne um, gry, w których poruszamy się w lewo, prawo, przód, tył i każde przesunięcie powoduje po prostu, że tam coś jest, tak? Idziemy sobie na przykład i nagle spotykamy gobliny, idziemy dalej, spotykamy coś tam, to nie jest taka dynamiczna gra, w której powiedzmy, tak jak w, nie wiem, Dragon Age, albo Baldur's Gate, albo powiedzmy Wiedźmi, to nie tego typu RPG. To jest po prostu gra, w której w której nastaw... bardzo dużo poświęca się uwagi taktyce, budowaniu jakiegoś tam sensownego składu i po prostu przechodzeniu kolejnych lokacji. Jest taka gra, co, co ciekawe, ten gatunek umarł na lata i niewiele się tam pojawiało. była taki cykl, był na przykład Might and Magic, Might Magic. To, to już tak, wiem, tak. o co ci chodzi. Ja pamiętam tego grę Stone, Stone coś tam. Dobra, no nieważne. Nie, nie Okej. Okay. Także tutaj, ja, tak, ja, chyba ja, ja. ten Maiden Magic to jest taki, nie? To jest takie, hmm. taka podpowiedź dość sensowna. To już wiem co nie, nie mylić z Heroes of Maiden Magic. Nie, nie. Więc pojawia się taka gra Legend of Grimrock jakiś czas temu, kilka lat temu, później się pojawia dwójka. Bardzo, bardzo udane produkcje, bardzo sympatyczne. W dwójkę co prawda nie grałem, grałem w jedynkę. Bardzo, bardzo polecam. Jeżeli ktoś lubi Dungeon Crawlery, to to jest obowiązkowa pozycja. I teraz pojawia się Vaporum Waporum, który które powstało jak mówią sami twórcy właśnie z, poprzez jakby tutaj natchnienie tym Legend of Grimrock i, i a czym się różni waporum no przede wszystkim z tym pankowym klimatem bardzo takim rocznym, bardzo steampunkowym bardzo fajnym jest to oczywiście trailer który tutaj uchyla rąbka tajemnicy, jak ten świat może wyglądać. Bardzo wygląda to fajnie i myślę, że fani tego gatunku powinni zwrócić na tą grę uwagę. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o teraz bardziej taki creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Jeżeli chodzi o takie bardziej mroczne, ponure i obrzydliwe <grymne> <i grymne> klimaty. <grymne> okay. Niech będzie tak, no. To, to tutaj nie wiem, czy słyszeliście, ale od jakiegoś czasu możemy słyszeć o takiej produkcji SCORN i to jest produkcja, która na razie przynajmniej na tą chwilę pokazuje, jakby wskazuje na bardzo fajną, bardzo mroczną, ponurą właśnie taką grafikę rodem z Beksińskiego. Jeżeli kojarzycie grafiki Beksińskiego, to już mniej więcej wiecie, czego możecie się spodziewać, jeżeli chodzi o wizualne oblicze skorna. No niewiele wiemy, natomiast do samej rozgrywce będzie to jakaś tam chyba coś w rodzaju przygodówki, coś w rodzaju horroru. Trudno, trudno jednoznacznie to gdzieś umieszczać na razie. Natomiast no ja przyznam szczerze, że najbardziej to obawiam się tego, co stało się z tym nieszczęsnym e, inner wiem, Że była bardzo fajna, wyglądająca, wspaniale produkcja, która ostatecznie jednak okazała się wielkim, nie wypałem wielką klapą. No i, i niestety efekt był, jaki był. Co będzie ze Skornem? Zobaczymy. Na razie jest e, 8-minutowy trailer, który warto sobie zobaczyć. Wygląda to całkiem całkiem sympatycznie. A, nie powiedziałem najważniejszego, yy, że on trafił na Kickstartera właśnie i można go wesprzeć na Kickstarterze. Także Także poszukajcie go, jeżeli chcecie też bezpośredniego linka, to na www.saveproject, w wyszukiwarce wpiszcie scorn, znajdziecie najnowszego newsa i tam będzie odnośnik bezpośrednio do Kickstartera, będzie można wesprzeć ten, ten hmm. na pewno ciekawy projekt. Lecimy Pasu, dalej. No. Player Unknown Battleground ma już no, ja, 10 milionów graczy. To jest znamy. absolutny fenomen. Tym bardziej, że okazuje się, że, <laughs> o czym za chwilkę, że inne gry troszkę odczuwają że tak powiem, Eksodus e, swoich, e, swoich graczy no i wiemy, że w, w, we wszechświecie nie ma, nie ma tutaj jakby próżni. E, ta próżnia tutaj została przez battle, bat, Player's player unknown, Battlegrounds e, jakby tutaj zagospodarowana i gracze odpływają z takich gier jak Tota, czy tą Counter-Strike właśnie na rzecz tej produkcji. No jest to niewątpliwie, niewątpliwie fenomen, tym bardziej, że ona jest na razie w jak nie? Ja osobiście nie mam zaufania tej gry. Po prostu dla mnie to jest gra w kolejny jakiś taki zest z zestawu Daisy dopóki gra nie będzie miała swojej premiery, to po prostu nie szkoda mi czasu i, i, i nerwów. Natomiast niewątpliwie jest to gra, w którą zagrywają się ludzie, ale najbardziej wiecie, tak w ogóle w, na Steamie, jest kojarzycie, że tam są takie mini recenzje, można sobie napisać w kilku zdaniach, albo nawet się rozpisać na temat gry i najbardziej to mi się podobają te recenzje, gdzie ktoś daje łapkę w dół, bo tam są tylko ocena jest pozytywna albo negatywna, więc łapka w dół, i wysmarowane, że gra jest beznadziejna, po prostu jest no, dramat i wszystko tam nie działa i czemu to nie działa, to jest bez sensu, tamto bez sensu, a w ogóle to jest early access i tak dalej i takie mordzenie, po czym rzucasz okiem na przykład i tam jest 200 albo 300 godzin, nie? Już w tej grze przegrane koleś ma, bo tam jest napisane, ile koleś spędził w grze, więc to zupełnie... On chciał dobrze sprawdzić, to nie tak jak my, że wiesz, 5 tak, tak. godzin i recenzję tu kurwa na podcasty wydajemy. No chyba tak. profesjonalnie. Tak. No jest to... Jest to po prostu taki absurd zupełny, no ale tak, tak też bywa. No i kolejny news, taki troszkę właśnie już o nim wspomniałem. Bardzo drastycznie maleje liczba graczy w te, te takie koronne, najważniejsze, najlepsze, uznane przez graczy, bla, bla, bla, bla, bla tytuły. Między innymi Dota i Counter-Strike tracą, tracą graczy o, na przestrzeni. No no gram, gram w ten no czasami teraz rzadziej, ale, ale nadal. E, po prostu miałem przerwę dłuższą, ale m, faktycznie Dota straciła i to straciła grubo, ponieważ e, od mniej więcej m, końca ubiegłego roku, no, liczba graczy spadła, spadła, tam była, widzę tutaj e, około miliona graczy tak pi razy oko dziennie, a teraz już, no 730 tysięcy no prawie ćwierć miliona graczy ubyło do dociem, także to jest spora liczba podobnie jest podobnie jest z Counter i myślę, że tych gier, które tracą jest troszkę więcej, oczywiście nie można zwalić tylko na PlayerUnknown's Battleground bo to by był jakiś absurd, co chwilę pojawią się nowe gry Natomiast niewątpliwie widocznie gracze są już troszkę zmęczeni tymi, tymi tytułami, które, które skrulują już od tak dawna. Widocznie czasem potrzeba czegoś świeżego. Wiem, bo ja też cały czas poszukuję tego swojego nowego, świętego grala i coraz chętniej i, i coraz bardziej łakomym okiem spoglądam w stronę Escape from Tarkov. Ale o tej grze być może następnym razem. Jeszcze tutaj tylko garść szybkich newsów. Coś ciekawego, coś nowego. Jest taka produkcja Morphe's Low. Zachęcam, żeby zwrócić okiem, rzucić okiem na tą produkcję. Oczywiście trailer, jak zawsze, znajdziecie u nas na stronie. To jest o tyle ciekawe, że o ile to jest kolejna jakaś tam arena, kolejny FPS, gdzie wszyscy do siebie strzelają, to w tej grze zastosowano bardzo ciekawą mechanikę, w której strzelając do przeciwnika przejmujemy jego masę. I po prostu jesteśmy coraz więksi. I on traci masę, a my przejmujemy ją, tak? I to jest taki, taki dość, dość ciekawy efekt. Ten trailer całkiem fajnie wygląda. Myślę, że warto rzucić okiem. Yy, troszeczkę tutaj jeszcze, yy, może tak, może tak. Może jeszcze trzy takie szybkie newsy. Jeden. Numer jeden to jest, że Injustice 2 prawdopodobnie pojawi się na pc -cie jednak, chociaż różnie tam z tym tematem było. jeszcze jest I... niepewne za bardzo Wojtku. Więc. Tak, tak, no. mówię, być może, no tak jak powiedziałem, być może, to nie Dobra, jest no. potwierdzona Dobra, informacja, ale... To ja w takim ale... że aktualnie jest na psn w promocji Injustice w wersji Season Passem za 209 zł, przesunione z 459 Totalnie warto. Także jeżeli chodzi o pc -ta, to tutaj być może się pojawi, ja nie czekam osobiście dlatego, że mam wywalone zupełnie na gry od Warner Bros.a. Ja też nie czekam na to, ponieważ mam już to od, od paru miesięcy. No, to o tym bardziej. To nie kupujcie, Krystian już ma, także odecie. Dokładnie <grystanie> tak. <grystanie> Dobra, szybkie dwa ostatnie newsy. Jest taka jedna gra, która spowodowała, że w Malezji w Malezji w zasadzie no zablokowano Steama całego. Fight of Gods to jest gra, w której naparzają się bogowie, ale nie tacy bogowie, jak na przykład w... Oj, wywróciła mi z głowy nazwa tej, tego, tej moby takiej, gdzie się tłuką ze sobą a bogowie. E, pewnie mi nie przypomniecie, nie? Ale ma, macie to, macie to, macie na to jest w, waszych, w waszych skrzynkach. A poczekaj, e, MOBA? To ma być MOBA? Tak, MOBA. Jejko, SMITE? SMITE? To, tre, Smite? Smite, o, dokładnie. A, Umknęła mi nazwa. E, to nie Smite, to jest taka typowa, e, typowe mordobicie i też, ale są bogowie trochę inni, bo są, na przykład tam można się naparzać Jezusem Chrystusem. Nie będę oceniał tam tego, czy to jest gra, czy to w ogóle ma sens takie coś. W mojej, w mojej takiej skromnej opinii to jest zawsze ryzykowne. Natomiast no, spowodowało to zablokowanie całego Steama w Malezji, bo tamciejsze władze uznały, że co to się ma w ogóle dziać i dlaczego takie rzeczy się się publikuje. Więc efekt jest tak, jaki jest. Oczywiście myślę, że to jest sytuacja przejściowa. Myślę, że to jest w ogóle jakaś y, zupełna głupota, bo, bo wiadomo, że to no biznes jest biznes. Jeżeli oni nie biorą, biorą hajsu, że tak powiem, z podatków, żeby, żeby tworzyć, to, to po mojemu mogą sobie tworzyć, co tam chcą, a wolność człowieka polega na tym, że może sam zadecydować, czy chce grać w taką grę, czy nie. Kolejna rzecz, już ostatnia i trochę tak specjalnie zostawiłem na koniec, bo ona będzie takim, myślę, tutaj ładnym wstępem do tego, o czym będzie nam Wiśnia tutaj opowiadał. Ale to poczekaj, bo ja mam dwa takie też krótkie newsy. Jak ty masz już takie płynne przejście, to wiesz, to, to zachowaj je, dobra? A dobra. ja się wtrącę z dwoma y, shortami. Y, pierwszy jest taki, że zbliża nam się premiera Battlefronta dwójki który oczywiście będzie lepszy, większy, super, fantastyczniejszy. Wszystko się nauczyli na pierwszej części i poprawili teraz w drugiej. Ale dosyć miłe, przyjemne, ciekawe i zastanawiające jest to, że przynajmniej na Playaku, chyba na Xboxie też, Season Pass, czyli wszystkie jest dodatki... jest ogólnie dostępne za darmo. No Od jakiegoś czasu jest dostępny za darmo od krótkiego czasu Season Pass jest za darmo, a od dzisiaj, bo wczoraj jeszcze tak nie było, również podstawka jest za bardzo dobrą cenę, bo była na Xboxie, za chyba tam jakieś 17 zł, a dzisiaj się zmieniła cena na PlayStation Network jest to chyba tam 21 zł, więc w sumie wyciągamy grę ze wszystkimi dodatkami i, i, i biorąc pod uwagę ile ich tam wyszło, to nawet, nawet to, żeby sobie po prostu poprzechodzić te misje, które które tam są zaplanowane nie bardzo jakoś powiedzmy wchodzić w, w, w rytm rozgrywek multiplayerowych, to, yy, to chyba warto, biorąc pod uwagę, że trochę tych dodatków wyszło yy, ja myślę, że to sobie obadam wreszcie. Swoją drogą chyba od nas się nikt nie wciągnął w tego, yy, w tego Battlefronta, ale mnie zastanawia, dlaczego oni tak yy, tuż przed premierą nakręcają jedynkę jeszcze mocno. To, nie wiem, no, no prawdopodobnie właśnie po to, że niedługo będzie premiera dwójki. Znaczy i... nie, no ja rozumiem, że co, to, żeby, to ma związek, żeby... ale... Żeby się mówiło, nie? No, niby no, tybuna, tak, też. niby się mówi, no ale mi się... Znaczy ja osobiście to jak się tak wciągnę w tą jedynkę, to nie wiem, czy mi się od razu by chciało przesiadać na dwójkę. Mógłbym Oj, tylko... wierz mi, że... Przesyp to... no, ale... jedynka, jedynka jest po prostu drewniana, jest słabizną jest. nieszczęsną. Jest. I jest. naprawdę, jak, ja, ja w ogóle nie dziwię się wcale. Ja już tą grę mogę chyba za... 15 zł kupić, i to, i to chyba nawet. Ty na wiesz, no na PC była, tak na czy, Steamie, że, to, to 20. inna kwestia jest tych cen, nie? No, nie do... na Steamie, na, Originie, na, oryginale, oryginale, no, na oryginie u, u tego, u, u. Jeden wydawcy, chuj. Także. No dokładnie, tak, bo to naprawdę to jest gra, która jest mega słaba i im nie wyszła po prostu, i choćby nie wiem, co tam było, jakie dodatki do LCK, to ludzie mają na to wywalone, bo prawdę powiedziawszy po prostu każdy czeka na dwójkę I, i, i to jest tylko i wyłącznie, żeby sobie przypisać no patrzcie, jak my tutaj już dajemy za darmo, nie? no to jesteśmy fajni nie, jesteście chujowi i robicie kiepskie gry zazwyczaj znaczy, inaczej, jeżeli robicie kiepską grę, to nie potraficie się do tego przyznać, bo robicie też świetne gry, ale robicie też chujowe i szkoda, że nie potraficie te, do tego dojrzeć, do, tej, do tego, żeby po prostu powiedzieć, no dobra, zjebaliśmy, zrobimy dwójkę taką, żeby, żeby was wysadzi z sandałów i byłoby super wtedy, nie? Nie no, faktem powiedzieli, że przyjęli głosy yy, nawet na tej konferencji, co, co było ostatnio, to nie powiedzieli, co prawda, że zjebali, ale powiedzieli, że... Yy, Słuchali feedbacku, nie? Coś w tym desy. No, no dobra, nieważne, nie no to, to będzie dwójka, to może ktoś tam zagra. Mm, w każdym razie. Jak... Po, po, poczekaj, Rafale, widziałeś Wojtku dwójkę w ogóle? Ja no, Widziałem trailery, tak. A gameplay? No i gameplay ten krótki czas się pojawił, ale nie. Wiesz co, no, powiem ci szczerze, trudno mi, trudno mi wyrokować, bo to jest jedna z tych gier, że dopóki nie zagrasz, to trudno coś powiedzieć, tak? Battlefront 1 był całkiem przyjemny z wyglądu, wiecie, on wyglądał fenomenalnie. Wyglądał fenomenalnie to, był, to proszę Cię. Tak, tak. Mm. I udźwiękowienie miał majstersztych, no. tak? No, ale gra była drewniana, no to ale trudno Ale, bo, bo powiem Ci szczerze, jak, jak ja oglądałem te te E3 bodajże, bo tam chyba pokazali ten gameplay, to ja dalej twierdzę, że tam wiele, wiele się w tym nie zmieni, że to, że to dalej Bez będzie może, Być może. Tylko, że będzie wszystkiego więcej i będzie to darmowe, no bo na pewno latania będzie darmo, ale... więcej, bo, bo to było tak, widać, to też, tych to też. stateczków ale, na pewno ale e, Dla mnie to nie będzie jakiś mocny krok w przód, ale ludzie i tak kupią, bo to Star Warsy. Ok. Kupią, kupią. Rafale? Druga rzecz to, to w sumie też tak z Wojtkiem do obgadania, bo, bo wspominaliśmy już dzięki, o dzięki. E, Sea of Thieves że w sumie nas to trochę tak, interesuje tak, tak, tak. a trafiłem Marecie. ostatnio na takiego newsa, że gra ma być tak przygotowana, że będzie można ją nawet y, odpalać w 540p i też będzie przygotowana pod to, żeby tam właśnie chodzić dobrze i wyglądać ładnie przede wszystkim w 540p, mhm. bo tak się y, grafika w tej grze jakby prezentuje, że, że ona wcale 4K nie wymaga i w chujowej rozdzielczości no tak, tak. będzie można to również, również to przyjemnie pograć no mhm. i, i to jest taki dosyć znaczy, ruch jak ruch. Dobrze, że coś takiego jest zaprogramowane, ale i w ten sposób jakby to zaprojektowali, ale że tam się jeszcze tym chwalą i tak dalej, że, że również ta słabsza rasa, PC, ma Race, ogry takie, nie, też będą mogły sobie w to zagrać. Na laptopy jakimś, czy coś w tym stylu. Znaczy, ja ci powiem tak, to jest troszkę tak jak z Absolwerem. Absolwer ma grafikę, która przypomina takie takie rzeźbienie z brył, po prostu wszystko jest takie złożone z takich jakby segmentów, ale mimo to wygląda to ładnie, bo to jest ładnie ugładzone, ładnie pokryte, ale tam nie ma jakichś szczegółowych tekstur, nie ma nie wiadomo czego, jest po prostu sympatyczna, bardzo pasująca w klimat grafika. I Sea będzie dokładnie to samo, a, a co do z, z samych tam PC-ciarzy, to wiesz co, to już się dawno sprawdziło, że im gry są słabsze, im mniej wymagają, może inaczej im mają większy zakres, im większy zakres możliwości pobawienia się tymi suwakami z szczegółami, im większy zakres sprzętowy, który gra ogarnia, tym gra zazwyczaj jest bardziej popularna, a to jest naturalne. Bo, bo ludzie naprawdę mają czasami gry, kieps mają kiepskie sprzęty i czasami chcieliby w coś pograć nowszego, a kurde nie mają jak, nie? Bo zazwyczaj tam, wiecie, upycha się na siłę jakieś grafiki, tak jak ten no, nieszczęsny Inquisitor Martyr, który, przepraszam, ale to jest takie gry robili już, kurde, 10 lat temu, nie? A nie wiadomo po co upychają tam te, te tekstury jakieś takie z kosmosu i, i, i efekt jest, taki jest, nie? Także ale tam też można sobie przesuwaczkami przesuwać, żeby była żeby jasność, że, że tutaj narzekam jakoś strasznie. Tylko chodzi o to, że czasami nie niewymagane są takie super tekstury po to, żeby gra była świetna. I myślę, że Sea of Thieves właśnie to jest z tych gier, gdzie bardzo ładna, taka trochę delikatnie kreskówkowa jakaś taka grafika się sprawdzi, a to, że będzie mógł pograć na tym na przykład szwagier, który ma jak służbowego laptopa, na którym mu tam World of od, od, od, się odpala i może World of Tanks, no to jest tylko zaleta, nie? Te gry. Wiesz, no, fajnie, to jest bardzo fajne wiadomość. Przy, przy prezentacji nowego Xboxa na, na E3, no to przecież Minecraft 4K to był system seller, tak? Dlatego mówię, że podejścia są różne w tej kwestii. No jest. no, no, no. <ścoughs> Coś, ja też Xbox też to jest takie trochę teraz bieda, więc oni tam się muszą pochwalić czymkolwiek mogą, a... A myślę, że ani Minecraft, ani Sea of Thieves, ani inne tego typu produkcje no, nie pokazują siły konsoli, tylko tylko co najwyżej, że są takie ciekawe produkcje, nie? W które można zagrać, a nie że nie wiadomo co, nie. Nie wiem, chyba, chyba, mi ta konkluzja nie wyszła, ale generalnie uważam, że Xbox to nie jest udana konsola, więc muszą po prostu robić co mogą, żeby się czymkolwiek Tak, ufalić. tak, tak. Nie ma gier za bardzo. E, póki co, jeszcze na tego nowego. E, do, dobra, słuchajcie, z, zanim jeszcze wo Wojtkowi damy, ja chciałem jeszcze powiedzieć dwie rzeczy. E, pierwsza rzecz, otóż dzisiaj wyciekła fajna informacja, że e, chyba nawet jakiś polski Polski producent gier, nie jestem, nie jestem pewny do końca, ale chyba ktoś z Polski strzelił z ucha, że wyobraźcie sobie, Nintendo chce wprowadzić trofea i achievementy tylko u nich się to będzie troszeczkę inaczej nazywało, ale działać będzie w podobie powiem wam, że to by był dosyć ciekawy ruch może by mnie nawet zmusiło to do kupienia tego Switcha nie wiem ale, ale fajnie gdyby było, przecież to jest opcja, e, to jest tylko opcja, e, nie musimy z tego korzystać, e, ludzie inni grają i, i jakoś, e, że tak powiemy, nie, nie płaczą z tego powodu, że to mają, A ale lepiej, żeby coś było, niż miałoby tego nie być. Więc e, to jest taka jedna rzecz, e, zobaczymy, czy to, czy, jest, czy to plotka, czy nie, e, myślę, że do końca tego roku się dowiemy. A druga rzecz, Wojtku, zapomniałeś powiedzieć o najważniejszej premierze przyszłego roku. Najważniejsza premiera przyszłego roku? Dokładnie tak. I ja, ja dziwię się, czemu my jeszcze na ten temat nie, nie pogadaliśmy. Nie wiem. A któraż to z tych wszystkich kuźwa, 30 zajebistych premier na przyszły rok zaplanowanych to jest to najważniejsza? No w klimatach Warhammera w klimatach Warhammera, może mówisz o, może chodzi ci o Vermintide dokładnie tak dokładnie tak, to jest Rozumiem. gra już na którą czekam, już po prostu na nią czekam, ale w ogóle się kompletnie zdziwiłem, że w sumie wiem, że wyszły do tego dwa dodatki ostatnio na konsoli, z tym, że ten drugi dodatek to wyszedł faktycznie jakoś tam ostatnio nie wiem, dwa czy trzy miesiące temu oni już zapowiadają nową część i ja jestem ciekaw czego się spodziewać po tej nowej części Wojtku, bo, no bo, nie wiem, no, no to może być to samo i trochę się obawiam, że to będzie to samo, tak jak w przypadku Destiny, to po prostu będzie to samo. No, tylko, że jeżeli to będzie to samo, to znaczy, że to będzie bardzo dobra gra, nie? Tylko, no, że no, będą nowe mapy, nowe bronie, nowe, być kasę, może, kasę nowe postaci. Robić, tak. no. no, także to nie byłoby takie złe, ale wątpię. Myślę, że, wiesz, coś tam popchnęli do przodu, coś tam będzie ciekawego. Poza tym, wiesz, z jedynką też było tak, że, że ona miała taką specyficzną, specyficzny klimat, specyficzną grafikę, yy, z tym, wiesz, nie chciałbym teraz palnąć głupoty, ale wydaje mi się, że ona nie była właśnie specjalnie wymagająca, jeżeli chodzi o sprzęt. Nie była. Była również była. na konsolach, więc, Tylko wiesz, więc to e była ona gra bardzo, Wojtku, ja, ja, jak się pojawia, nie wiem, 100 postaci biegnących na ciebie, tak, i różne takie rzeczy, jeszcze grasz w czwórkę online... To, to, to, to nie może mieć mocnych wymagań, żeby to wszystko, wiesz, chodziło. No, tak no, dalej. no, jasne, no. ale to nadal jest setka postaci, które na Ciebie biegną. No tak, tak, oczywiście. Więc musi oczywiście. być jakiś sprzęt, który Ci to uciągnie, nie? No, no, no, No, no tak. No to ja po prostu jestem zajarany tym, w tym temacie i no to biorę na premierę, jak będzie oczywiście na konsolę, bo mam nadzieję, że teraz będzie, no, będzie premiera w tym samym Newsom na PC, PC-tach, bo jednak konsolę musiały czekać. Jak nigdy. Oby, oby. E, oby, no. I możemy sobie pograć. E, no dobra, Wojtku, i chciałeś coś jeszcze na koniec powiedzieć. E, jedną tylko rzecz, i to bardzo krótką. Otóż w pierwszy weekend, mm, e, kiedy było, powiedzmy, ten szczyt, ta górka grających w Destiny, dwójka, e, gra osiągnęła milion dwieście tysięcy graczy łupiących jednocześnie mhm. w ten tytuł. Tak. Na no, wszystkie platformy pewnie, jakie istnieją. No na pececie przecież nie ma tego jeszcze. Aha, no tak, przecież zapomniałem. No tak, no ta, wo, Wojtek czeka. I bardzo dobrze. E... E, dobra, słuchajcie, ja, ja na razie sprzedaż oleja, może powiem ją później, to w takim razie Destiny. E, Wojtek i Michał ogarniali, Wojtek Betę, Michał Pełną. E, więc, Michale, tez, co tam... No, za kogo ty nie masz. Aha, no tak, no tak, sorry. E, więc Michale, co tam ciekawego dzieje się na tych kosmicznych planetach? Czy coś tam w ogóle się pozmieniało? Na czy też źle? Ogóle... Znaczy, dobra, uspokójcie się. Już jest późno. Ja już jest późno. No, no wiesz, nie, nie będę pokazywać palcem, kto się spóźnił, tak? No, okej. Okay. <laughs> nie, no. ogólnie zmiany jest sporo, głównie na plus, moim zdaniem. Ponieważ większość rzeczy, które, na które ludzie narzekali, została poprawiona. Znaczy, oczywiście, z tych ludzi, którzy narzekali. Ja, ja, nie, ja nie byłem w tej, w tej grupie, więc tak, dla, dla mnie tak w tak inaczej była spoko. Ty zostałeś opłacony, no? <laughs> tak, tak. Rzucili jak zatykami. W każdym razie. Mm, jest fabularnie trochę lepiej zbudowane, ponieważ sama fabuła jest trochę bardziej opowiedziana przez, przez fabułę, a nie tak jak było w jedynce, że ten świat był kreowany głównie przez to, co zdobywiliśmy poza fabułą, czyli te wszystkie karty za osiągnięcia, za osiągnięcia, tak dalej, ze wszystko, wszystkim tym, co mogliśmy doczytać na stronie Banji. Ciekawa opcja jest też, że jakby jest większy wkład tych Vanguardów, czyli tych głównych postaci, które zresztą mogliśmy zobaczyć na zwiastunach. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo w porządku. Co tutaj jeszcze? No, Moim zdaniem trochę, trochę przyspieszyli chyba PvP, nawet trochę, trochę bardzo. O, o, to dobrze. Także to PvP dobrze, jest szybsze. Takie brakuje mi tylko z, takiej, no, z rzeczy mechanicznych jakby, że... Mimo tego, że przyswieżyli PvP, to dalej maksymalny, maksymalna czułość analogów jest trochę za wolna. Nie? Ja po prostu jak zacząłem grać i odpaliłem fabułę, wylatuję na tą pierwszą misję i tak, chudę, co, co, co tak wolno się porusza ten ta postać, nie przyłączyłem na dziesiątkę, no już lepiej, ale jeszcze można byłoby podbić. Mhm. Także to jest, to jest taka moja jedna uwaga chyba do tej pory. A... A, a z tego co też słyszałem PvP zostało okrojone trochę z ilości graczy, które będą grały. My, tak, online. jest czterech na czterech aktualnie. No i to jest dobre? Niedobre? No yy, czterech co, trochę myślę, mniej. Myślę, że mapy też chyba tak no. zostały zmniejszone. Mhm. Także tutaj nie, nie odczuwa się jakiejś specjalnej różnicy. Myślę, że jeśli będą ludzie na to narzekać, to myślę, że to zmienią w końcu. Także pewnie będzie Wróci do 6 na 6, albo po prostu zmieniam się tryby. Tego tego jeszcze Tylko nie wiesz, by przy grze 4 x 4. Jeżeli jedna osoba daje dupy, no to, to już jest, już już trudno, jest trudno. To już jest no. trudno, nie. No i właśnie o, o coś takiego mi chodzi, że. No z, z, zobaczymy. No, jeżeli jest faktycznie szybko, to może tych kili też, te też jest dużo więcej no w zależności od tego wszystkiego no dobra spoko znaczy no, na razie jest z tego co wiem ja są chyba trzy albo cztery tryby na PvP mm -hmm. i tak nie możesz w sumie sobie wybrać na dobrą sprawę niestety mm -hmm. e, ponieważ cały Destiny nic nie zmieniono <laughs> nie no wcześniej w jednym co mogłeś wybierać czy, czy chcesz nie grać no, kontrolę już... czy chcesz grać <śmieje> e, deadmatch teraz masz także masz dwie opcje masz rywalizację i szybką grę, gdzie w szybce, szybkiej grze masz um, Supremacy um, mhm. i, i, i, i chyba zwykły dead match, jeśli dobrze kojarzę. No, mniejsza o to już nawet. No. no, a w rywalizacji masz um, to jest rozgrywka z ograniczoną ilością żyć. To jest, to jest dość ciekawy typ, ponieważ każda drużyna ma ileś tam możliwości zdespienia się. No i w momencie, kiedy te możliwości zrespienia się skończą, no to albo zostaje po prostu do ostatniej osoby zabitej, no albo no ogólnie, że no to, jeśli, jeśli umierasz, no to już się nie, nie odrodzisz. Nie? Po no to podobnie jest w Battlefieldzie z ticketami. No. Coś no. w tym stylu, nie? No i drugim i kolejny typ to jest kontrola. Taki standardowy powiedzmy dla, dla Destiny. No, tutaj hmm, co, co, co jeszcze mogę powiedzieć? Zmieni, zmienił się też, zmieniło się też opcja podbijania lighta, jeśli chodzi o bronię. Obronię i sprzęt ogólnie ponieważ teraz przy broniach jest tak, że nie możemy podbić, jeśli dalej jest tą, są te klasy, masz broń podstawową, primary, później sekundary i heavy, z tym, że teraz jest tak, że jeśli chcesz podbić na przykład primary, to nie podbijesz jakąkolwiek bronią primary, tą podstawową, tylko musisz podbić na przykład, jeśli masz maszynówkę, to musisz podbić maszynówką, jeśli chcesz podbić Chęt kanona, to musisz podbić chęć kanonem, więc tutaj to jest tutaj trochę pozmieniali, ponieważ tak jak to było zapowiadane wcześniej, że jednocześnie i na broni podstawowej, i na tej drugiej możesz mieć ten sam rodzaj broni, czyli na przykład możesz mieć dwa razy machine Nie i myślę, że to też z tego, z tego to się tutaj wzięło, że w momencie, jeśli chcesz sobie podbić broń, no to nie patrzą teraz na to w jakiej klasie jest ta broń, czyli tam w tym primary, sekundary, tylko e, jaki to jest typ broni. Mhm. To jest Ale to tw Twoim zdaniem jest zmiana, ale on, czy ona jest na plus ogólnie? E, ciężko powiedzieć na tą sprawę w tym momencie, bo z jednej strony spoko, bo e, wiesz, bo możesz na przykład jeśli zdobędziesz na sekundary, to możesz sobie podbić primary, e, ale z drugiej strony, jeśli chciałbyś sobie podbić na przykład jakąkolwiek bronią z primery, swojej primery, no to już nie podbijesz. I to jest takie, hmm. wiesz, to jest, to jest powiedzmy, no... powiedzmy na, jedny, na jednej linii, tu się, tu się ani na plus, ani na minus moim zdaniem nie zmieniło, bo to jest tak dość wyważone. Jedna rzecz, która się na pewno na, na duży plus zmieniła, to fakt, że nie trzeba przechodzić między orbitą a planetą, w sensie jeśli jesteś na jednej planecie, nie musisz wskoczyć, wyskakiwać na orbitę i później na następną planetę, tylko możesz bezpośrednio latać między, między planetami, co bardzo ostro skraca czas ładowania. O, to jest spoko. to no, jest, to jest, to, jest mój, to jest bardzo dobre. Mm. Tutaj co jeszcze? Nie masz, jeśli robisz eksplorację, nie? czyli powiedzmy, jakbyś chciał robić partole nie masz jednego spawna na, na danej planecie. Masz, w zależności od planetu, tam są najmniej są chyba dwa, dwa spawny w różnych lokacjach, nie? Czyli po prostu jeśli chcesz być w jednym miejscu, no to idziesz tam, nie? Nie, nie musisz po prostu lecieć przez całą mapę, żeby dotrzeć do jednego miejsca. To jest spoko. Plus na mapie... Świata pokazuje ci, gdzie są aktualnie public eventy, co jest też bardzo, bardzo spokojne. Tutaj, bo jeśli na przykład masz misję na zrobienie public eventów na danej planecie, no to nie musisz się pierwszyć z tym, że o, latasz i szukasz tych eventów, albo czekasz na nie, tylko widzisz, że tu jest event, a dobra to sobie polecę. Nie? Także trochę, trochę tutaj polecieli, że jest bardziej każualowa ta dwójka nie? Niż, niż jedynka. Moim zdaniem jest taka łatwiejsza, łatwiejsza do ogarnięcia przede wszystkim dla nowych graczy. Mm, mm. E, powiedz mi e, jedną rzecz, Michale, bo e, wiesz, jak, jak, jak patrzę sobie na te Destiny, mm -hmm. a ja jeszcze się, się zastanawiam, czy je odpalę na konsoli, ale jak ogólnie się patrzę na te Destiny, to ja się zastanawiam, czy faktycznie ta dwójka tak dużo wprowadza w stosunku do tych wszystkich dodatków, które ostatnio wyszły, czy faktycznie jak odpalasz tą dwójkę, to widzisz, o kurde, to faktycznie jest nowa część, bo powiem Ci szczerze, że tak po tych screenach co widzę, oczywiście nie wchodzę w żadną mechanikę, ewentualnie tam na jakieś gameplaye, no to tak moim zdaniem to wygląda tak samo, to w ogóle mamy menu i to wszystko takie same. Tak, no bo tutaj, Dostać... tutaj akurat moim zdaniem nie, nie przerobili tego, bo nie wiem, jak dla mnie to menu było dość czytelne i w ogóle, także... Nie, znaczy nie, no, akurat menu jest jednym z takich przykładów, ale, ale bardziej mi chodzi o to, czy, czy faktycznie była potrzebna dwójka przed Destiny, czy faktycznie tej zawartości jest dużo więcej niż w dodatkach. Ale czy trzeba wiesz, było... Co, czy, myślę, czy że tutaj trzeba tutaj bo... robi fakt, że no. jedynka... Nie... Czy trzeba było robić dwójkę, no? Jedynka była robiona na dwie generacje. I to moim zdaniem tutaj robi, robi całość roboty, ponieważ na dobrą sprawę musieli zmienić cały, cały silnik, z tego co wiem. Mm -hmm. Bo no okay. no, no, no. pierwszy silnik do jedynki był przystosowany na obie te platformy, czyli na powiedzmy na PS4 i na PS3, a mm -hmm. no dwójka już jest stricte na, na, na aktualną generację, więc mogli sobie pozwolić na więcej. Mm. No tak, ale po, poza grafiką, czy faktycznie znaczy, wiesz bardziej mi chodzi o to, że jak kupujesz sobie te, do, te dodatki to Destiny mhm. to płaci stówę, no nie? No. I mo, moim, moim zdaniem zawartości tych dodatków są takie średnie, nie? Myślę, że za stówę to one są dla mnie, dla mnie trochę są zbyt drogie na to, co są prezentują. Mm. E... Akurat z tym się muszę zgodzić niestety. No... I teraz y, zastanawiam się, czy jak teraz kupujesz pewną grę, prawda? To jej zawartość, zawartość taka, którą ona o, y, opcjonalnie będzie miała, faktycznie faktycznie kurde, no chodzi mi o to, że, że naprawdę tutaj potrzeba było zrobić drugą część już pomijam kwestię grafiki tylko z całego tego gameplayu i całych tych zmian, że powstała druga część czy, czy nie można byłoby to na przykład dalej rozbić e, jakimiś aktualizacjami i dalej robić DLC-ki myślę, żeby się po dało, prostu... tylko że mówię, tutaj, tutaj chodzi raczej o technikalia tak jak powiedziałem no, wcześniej o technikalia, jest... tylko że wiesz tylko na przykład No dobra, no bo z tego co się orientuje Czołgi, tak? One chyba też tam Zmieniały się silniki i tak dalej I w sumie tak jakoś ciągnęli No dobra, no ale dwójka wygląda Fajnie w tytule Okej, spoko Dobra, więc powiedz mi, bo z tego co się orientuje Gra jest po polsku i masz chyba po polsku Tak, mam po polsku I tam jest chyba jakiś dubbing po polsku Jest dubbing po polsku I czy on jest straszny? Jest... Wierzę o tym dobrze, że... Znamy się już trochę. Wierzę o tym, że raczej jestem zwolnikiem dubbingu i ogólnie polonizacji, prawda? Jest, eee, jesteś tego świadom? Tak, dlatego nagrywasz z nami od czasu do czasu, no? No właśnie. I no. powiem ci, że tam dubbing jest słaby. Nawet, mm -hmm. nawet jak dla mnie jest słaby. A w tym tak. jak, jak słucham czasem niektórych kwestii, no to idzie się załamać, nie? gdzie wiesz, jednocześnie e, ogólnie z kumplem się jednym mówiłem, że gramy fabułę razem, czyli no fabularnie gramy, gramy te same misje, tam PvP wiadomo, że każdy sobie każdy przychodzi się w fabułę razem I jak ja mu mówiłem niektóre tłumaczenia no to po prostu a, to boli, to strasznie boli na przykład a, jeden znajomy no. zwrócił uwagę na, e, było takie, wiesz, jest wojskowe, jest mem, e, a przetłumaczyli na, po, na polski, tak, mamo. <laughs> Ale to, no, może okay. jakiś Google tłumacz tam się, wiesz. W no nie, no, jest men, jakoby jest, man, jako my, no, no boże, no, no okej. Okay. Mm -hmm. A by czy masz opcję, żeby sobie to wyłączyć? E, tak, trzeba zmienić język konsoli. O, no, nie, ale nie wiem, jest pole. opcja, bo no. zamówiłem sobie wersję z Anglii, bo ta, ta, tą, którą mamy aktualnie jest pożyczona. I jest nadzieja, że w płytówce angielskiej nie ma polskiego dubbingu. Jest jakieś tam iskierka nadziei. Aczkolwiek powiem Ci, że jak już się nas, nasłuchałem tego dubbingu. Chyba nie ma. I w, znaczy, i w Endgame no. jest. Jest ok. Powiedzmy, jest to do zniesienia. Ale fabularnie było ciężko. Momentami, okay. momentami bardziej się bawiłem. Bardziej mnie to bawiło niż, niż wiesz, jakiś tam patos, nie? Tutaj. Nie wiem, kogoś zabijają cokolwiek, nie? Mówię. Dramatyczna scena. Ja się śmiałem, po prostu tłumaczenie było takie dziwne. Aha. A słuchajcie, to o, ja dobrze kojarzę, bo takiego newsa jednego przeleciałem dosłownie na szybko w ostatnich dniach, ale to właśnie chyba było w Destiny, że była afera związana z Trumpem oraz z jednym ze strojów, tak. jakąś tam rękawicą i tak, tak dalej. Z rękawicami, bo jest... Ty Krystian czytałeś o tym, Wojtek? Nie, właśnie, znaczy co, coś hmm. mi tam yy, przeszło, ale, ale to, no, nie zajmowałem Ogólnie, się, tym, ogólnie to się rozchodzi destin, o Forchana, yy, czyli, czyli taką internetową... A wiem, wiem, wiem, wiem, wiem. No wiecie czym jest For, Forchan, tak? Yy, takie państwo troli internetowe i, i to pa, <śmiech> państwo troli yy, za swojego przywódcę uważa tą zieloną żabę na wszystko narzekającą, czyli popularnie nazywanego Keke. No i of oficjalnie oni tam mają też jakiś... Kestan, czy coś takiego, jako to państwo, jakąś tam flagę sztuczną, wymyśloną, i tak dalej. I fragment tego, tego, tej flagi, powiedzmy, czy coś w tym stylu, to jest takie, tak jakby literki E przeszywające się wzajemnie, wiecie, z czterech stron, tak? Czyli takie, taki. Pas, paseczki powiedzmy, które się tak schodzą i praktycznie identyczny wzorek, no jak jeden do jednego ściągnięty nawet z kolorystyką właśnie pojawił się w jednym z, z, no z jakiegoś tam wyposażenia do zdobycia w tym Destiny, no i o ile to mógł być taki wiecie typowy czy, czy trolik trochę, czy, czy coś w tym stylu, że coś takiego się pojawiło, no to spoko, natomiast ta żaba jest nieoficjalnie uznawana za taki internetowy symbol Trumpa w Stanach, dlatego że przy wyborach Hillary się odwołała właśnie trochę do no, tam w jakimś jednym z tekstów do, do tej żaby, i tak dalej, nie, że nie pamiętam w jakim kontekście, ale w każdym razie się odwołała do, do niego i do tej żaby, że coś że, że tam coś ma wspólnego, ci jego tam wyznawcy i tak dalej, nie, więc ogólnie, żeby nie brać, nie robić burdelu w tym takim politycznym. W tych politycznych pomyjach to e, miało być usunięte e, jakąś tam łatką, już chyba zostało usunięte ten, e, ta skórka. To, tak, tak, tak. Na ramienna, prawda, ta, rękawica przydałem. taka. No i ciekawe jeszcze, co z gościem, który zaprojektował coś takiego i to wpuścił. Czy to było specjalne, czy ktoś zatwierdził, czy ktoś zaraz nie, dupnie za to, nie. Czy to może po prostu tylko i wyłącznie po to, żeby trochę nakręcić, wiecie, halo. No tak. Eee, dobra, eee, Michale, powiedz mi, jak z tymi klasami postaci? Bo słyszałem, że troszeczkę bieda tam jest z tym. Eee, tam chyba są trzy klasy bodajże. Mm, znaczy no, tak, masz na nowo trzy klasy, tak jak, tak jak wcześniej było, czyli A dodatki nie wprowadzały nowych klas? Nie, wprowadzały nowe subklasy. Jedna. Aha, wiem, dobra, okej okay. no. Także nie, to jest zostało tak jak było Masz e, Warlocka albo Czarownika Masz Huntera tudzież Łowcę I Tytana, czyli Tytana Czyli zostało standardowo Plus y, subklasy, no to tutaj y, Warlock y, y, Warlockowi się zmieniła ta podstawowa Asularna zdolność nie masz już wstawajki, tylko masz coś takiego jak downblade. Po prostu zaczynasz napieprzać takim wielkim, płonącym mieczem na dobrą sprawę, który też wystrzeliwuje takie kule ognia. Ale reszta została ta sama, czyli na arku masz tam był Stormtrancer i na Wojdzie masz nową bombę jako ulti, nie? Także tutaj zostało też to bez zmian, aczkolwiek nową zdolnością, która jest, która jest dość ciekawa zresztą, masz przy, przy trzymaniu kółka, masz takie audy Możesz ustawić audę która leczy albo wzmacnia ataki, jeśli stoisz w obrębie tej, tej aury. Także to jest, to jest taki dodatek, który jest dość ciekawy i dość jeszcze mało używany, moim zdaniem, ale daje bardzo, bardzo dużo. Chociażby właśnie w, przy używaniu e, Warlocka e, na e, Arku, e, czyli na, na Stronprenserze, jest e, motyw taki, że ta aura przy, przy jednym bildzie może e, też dodawać e, taką Tobie i Twoim towarzyszom e, to się nazywa, po polsku jest to dusza elektryczna. To jest po prostu kulka, która lata, lata za tobą i strzela w przeciwniku dodatkowo. A to tego nie było w jedynce? Nie, tego nie było w jedynce. A, bo to tak było wprowadzone jakby, znaczy... to tak wyglądało jak ja grałem w beta, że jakby to był mocny element tego uniwersu. Nie, to te, te, te znaczy inaczej. Teraz. Powiem ci, że m, mówię, Sam Ark był wcześniej w, w jedynce jako, jako Stone Denser, ale nie był, w, nie był Zmienili trochę zdolności postaci nie, przy, przy używaniu tej, tej subklasy. Tak samo zresztą z tego, co wiem, przy, przy pozostałych postaciach. No ja akurat się wypowiem tutaj głównie o Warlocku, ponieważ, ponieważ nim gram. Natomiast wiem, że trochę rzeczy się też pozmieniało w przypadku pozostałych klas postaci. Mm -hmm, mm -hmm. No tutaj może jeszcze powiem, bo też się właśnie pozmieniało przy, przy pozostałych. To, to, co wiem, no to jest zmienione podstawowe podstawowe klasy postaci, czyli Tytan teraz mm, nie ma jako tako bań, bańki e, tej ochronnej, tylko dostaje tarczę, ja się śmieję, że to jest kapitan Ameryka teraz. E, biega z tarczą, którą może też rzucać, która zresztą też się z tego co wiem odbija od przeciwników. Dodatkowo. Świetne ma. Nie, to całkiem, całkiem fajnie działa, ale bańkę też ma, tylko że po prostu pod innym buildem. E, druga sprawa, jeśli chodzi o... No to jest Void, nie? Na, na Tytanie. Natomiast jeśli chodzi o Huntera, jest tak, że pod, pod Arkiem teraz nie ma... Wcześniej miał taki miecz, taki nóż, z którym przeskakiwał między, między przeciwnikami. Teraz ma taką elektryczną lancę. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Coś, coś w tym stylu. Więc działa na podobnej zasadzie, tylko że inaczej wygląda. Mm -hmm. No tak. A y, Michale, jeszcze y, czytałem, że tam są te mikrotransakcje tak, są, e, ale no. nie robią to, tutaj nie robi to specjalnej różnicy w rozgrywce bo to są głównie skórki skórki do? do broni, do... Postaci, broni do ty, postaci. Jak, tak jak miałeś shadery w jedynce. E, wie, wiecie, co jest najgorsze dla mnie właśnie w czymś takim. No, no dobra, ty mówisz, że to tam, no dobra, nie, nie ma żadnego wpływu. Tak, wpływu, spoko. E, gram, no. Grałem tak jak się pisałem przed, przed nagraniem. E, mam zagrane 20 godzin e, i tych skórek nasrało mi się tyle, że nie wiem. Co Aha, z nimi no robić. dobra, to. To, to, to nie mam tego. Nie, bo wiesz, co, cza, czasami masz taką opcję, że sobie zgradzisz twoją obiekcję, nie? To tak, się... tak. Bo chcia, bo, tak, bo, bo chciałem powiedzieć właśnie, że kupujesz taką grę za te 250 zł, powiedzmy, tak. Ale znaczy, inaczej to jest tam... tak, że tylko i wyłącznie dlatego, że nie masz wpływu jakby na, na ilość tego, ile dostajesz tych, tych, skur, tych shaderów, powiedzmy. Aha. No, spoko. E, plus teraz jest zmienione, że nie masz tak, że zakładasz jeden shader dla, dla całej postaci, tylko możesz sobie na przykład każdą część ekwipunku inaczej pokolorować. Mm -hmm. plus te średyry też działają na bronie Legen na broni legendarne, znaczy poniżej egzotyków, nie? czyli legendarne mm -hmm. te niebieskie i zielone no tak tak, tak, tak, tak, wtedy po prostu można zakładać te, te kolorki jakie się chce na, na te bronie mm -hmm. no to, to zostaje wybaczone, wiesz bo nie bo e, chciałem właśnie uderzyć o to, że w niektórych grach, pamiętam że tak miałem z Rainbow Sixem e, tym ostatnim, e, Siege'em że tam miałeś jakąś tam klasę postaci, miałeś jedną broń, do niej miałeś, o, oczywiście ona była czarna, do niej miałeś jedną skórkę no. e, i jedną mogłeś kupić za jakieś tam e, pieniądze w grze, a osiem mogłeś kupić za, za prawdziwe pieniądze. No i to jest dla mnie, wiesz, no to jest tak, dla mnie słabe, tak, ja, tak. Płacę, ja płacę za tą to grę. Jest 200, no ale te, tak jest w Siege'u, zobaczcie sobie Siege'a w ogóle, Ca, cały czas sobie chodzi mi to po głowie. Mm. I, i ja płacę 250 zł i gram sobie jakimś AK-47 w jakiejś tam postaci ja mogę mieć tylko dwie skórki, bo za resztę 8, które są naprawdę zajbiste, ja muszę zapłacić prawdziwe pieniądze, więc to jest słabe, nie, nie mogę ich zdobyć w żaden sposób w grze. E, więc to mi się strasznie nie podobało, i właśnie miałem wrażenie, że właśnie w Destiny będzie to samo, ale, ale od razu mnie zdjęłeś z, z, z, z, z tropu, że nie ma takiej opcji, że masz na sranę aż ten wszystkim. Tak, więc a wtedy się to... mogę na że. A, nie powiem ci teraz z pamięci ile, ale po prostu mam tego tak dużo, że w momencie, kiedy, kiedy chcesz wybrać dla, danego, dla danej części ekwipunku ten shader. No mhm. to, to jest... Ja mam tak, że muszę przewijać dwie strony, nie? Mhm. Natomiast masz jeden pasek, to jest chyba... W pasku jest chyba około ośmiu tych kolorów. Także masz osiem różnych, oczywiście. Tam ich jest razy kilka. No także trochę tego mhm. jest. Nie? Trochę tego jest. Powiedz mi jeszcze Michale jedna rzecz... jest inna opcja jest, bo no, o co, o co no. się ludzie stali? ponieważ masz też modyfikatory do broni yy, i do zbroi, tylko Pergi że z tego jakieś. co tam doczytałem, to działają one tylko w ten sposób, że na przykład jeśli masz yy, legendarkę zdobędziesz i ona jest mhm. na, yy, na jeden żywioł, czyli tam powiedzmy na, na Solara to możesz to zmienić, żeby była na Wojda. i to tyle, przynajmniej tyle, tyle ja wyczytałem i tyle ja zobaczyłem na, na, według tego mhm. Także to nie, nie robi specjalnie dużej różnicy. Mhm. No to w, cał, całkiem w porządku. Ewentualnie jeszcze są do, do, do, zbroi, do zbroi. Masz coś takiego, że można na przykład ustawić, żeby nie wiem, szybsze przeładowanie autoriful, ale na dobrą sprawę nie wiem czy kojarzysz w jedynce, też na przykład dane rączki miały coś takiego, że szybciej przeładowywałeś daną broń. Więc tutaj moim zdaniem nie ma specjalnie różnicy, tylko że masz, A, było, było, tylko, było, że masz było. większą dowolność w tym, y, jaką zbroję nosisz. Bo możesz sobie sam ustawić, że na przykład w tej zbroi będę to i tyle. Bo ta mi się podoba z wyglądu, no to ustawię sobie, że tutaj szybciej prześladowuję automata, nie? I tyle. Mhm. Mhm. E, wiem o co chodzi e, chciałem się Cię też spytać o tych problemach z łączeniem i tak dalej z serwerami, były jakieś problemy jak, jak grałeś? wywalało Cię albo coś? Mm, nie, wywalać nie, miałem problem wczoraj kiedy, był, kiedy była konserwacja to, był, to były moje jedyne problemy aczkolwiek no dobra powiedzmy, że zdarzało się tak że na przykład dłużej się wczytywała planeta jak leciałeś Mm. E, wyskakiwał czasem komunikat, że ponowne łączenie z serwerami Destiny, ale to nie wpływało właśnie w żaden sposób na, na nie, rozmówkę. No nie, nie, nie. Mhm. nie, nie, nie, nie. Więc nie, nie, nie, nie, nie no, ja no, nie odczułem no, no. problemów. Uh -huh. e, no dobra. E, a Wojtek, jak tam Tobie, ta beta się podobała? Średnio, powiem Ci. To znaczy, nie Średnio. ze względu na to, że... <laughs> nie za... Bardzo dobrze Wojtek, cieszę się, no. <laughs> ale się o betę. No, ale no, be, beta średnio, no to wiesz, no już, już jak coś ale jest średnio, że mi no to. Beta też średnio pasowała. O. No właśnie, do tego zmierzam. Bo gra, jeżeli chodzi o technikalne, technikalia, była, jest, jest, no, jest, a beta była zrobiona świetnie i naprawdę optymalizacja to jest dla mnie coś niesamowitego, mhm. że przy takiej ilości szczegółów, wysokiej jako, tam jakości grafiki i tak dalej, i tak dalej, wysokiej rozdzielczości gra po prostu chodziła płynutko, bez żadnych bez żadnych, że tak powiem jak to mówi Wiesław Szywka, obawień, można ją, można ją kupować i, i na, pewno, na pewno da radę, nie? No, ale jakby, dzieje się to tak w Wojtku, Natomiast... Wojtku, dzieje się to tak tylko ze względu na to, że ona była robiona docelowo na konsole, a nie na PC. -ty. Gdyby ona wychodziła tylko na jakie PC, -ty, to jakie byś to ma, takie o... Jakie to ma dla mnie znaczenie, o, jeżeli gra wygląda świetnie i działa dobrze? Optymalizacyjne. O to, co, co, o to mnie to, co mnie to w ogóle, nie? No, no, no, no dobrze, no to, to, to, to no okej, okay, no nie ma znaczenia dlaczego tak jest, okay. ważne, że tak jest. No wiem, wiem, wiem. Natomiast, natomiast co do samej, co, co do tego, co było w samej becie, jeżeli chodzi o fabułę, no trudno coś powiedzieć, nie? Jeżeli się tam zagra jedną misję. No wygląda to zachęcająco, nie powiem ale też, ale też jakby takie wyrwanie czegoś tam, powoduje, że trudno tak naprawdę powiedzieć coś więcej niż, że no spoko, ale, ale nie wiadomo co dalej, tak? Bo wiecie, ja wiem, że w Destiny i to zresztą sobie jakieś gameplay zobaczyłem, że to jest o wiele bardziej rozbudowane, a ta beta nie zachęca. Ona tak ci pokazuje takie, no, taka strzelanka se, nie? Fajnie wygląda, no to bo fajnie wygląda. Mechanika strzelania no, całkiem przyzwoita, nie? Jak na jak na taki shooter, powiedzmy, science fiction. Spoko. Ale trudno się w tym odnaleźć, nie? Na tym takim, w tym pierwszym starciu z, z Destiny. Natomiast dla mnie PvP to była po prostu nuda, nie? Naprawdę to PvP było dla mnie mega słabe i... no i raczej w PvP trudno czegoś więcej się spodziewać po... Hmm. No dobra, ja, można się ja więcej właśnie, spodziewać, no. jeżeli chodzi o, o, o, o, o, o tą ostateczną wersję. Okej, okay, można się więcej spodziewać. Ale nadal będzie to takie same strzelanie do innych graczy. I to... Ja jako fan wszelkiego powiem, tam, wszel wszelkiego, wszel wszelkiego multiplayera to... Znaczy nie, nie wiem, jak tam, jakie lubisz tryby na PvP, ale moim zdaniem świetnym trybem jest y, Supremacy właśnie, gdzie mhm. e, jakby każdego kila musisz potwierdzić zebraniem y, tam odznaki, powiedzmy, która wypadnie mhm, z gracza. To jest moim zdaniem bardzo fajny tryb zapewne, ale wiesz no jakoś w becie tam były tylko były tylko takie dwa tryby jeden był mniejszy, i drugi większy tak, tak, więc to jakby nie było specjalnie zachęcające natomiast no tak jak mówię to wcale nie znaczy, że, że ostateczna wersja nie będzie fajna, nie? jasne no. mhm. ten, ten multiplayer hmm, Wojtku jest taki jak w Halo grać w ogóle w Halo? Uh, Halo, Halo, Halo, Halo. Nie, nie, daj spokój. Halo to jest. to jest nie. Co ty? Ale, ale o co ci chodzi? Bo, bo teraz cię nie ogarnia. Bo stragi. Nie, Halo dla mnie to, to jest mega sobie co, coś, okay. coś, coś nie Halo. Coś nie Halo. No, nie no, Halo, i, no i właśnie. Nie, no, i właśnie nie. W twórcy co, no ja Halo lubię też takie ci... kosmiczne strzelanki, Destiny, lubię no. lubię tego typu rzeczy, ale po prostu za mało widziałem, żeby móc zdecydować, czy ta gra jest hmm. dobra, czy nie. Ona ma wszystkie zadatki na to, żeby była świetna, a z drugiej strony pamiętam takie gry jak Borderlands'y na przykład, gdzie Borderlands'y gadaj, no, no, no, no, nawet nic złego nie mów, no. Zapowiadają się <ślesz> zapowiadają się fajnie, nie? Są, no. I są całkiem spokojnie, Ale w pewnym momencie dochodzisz do takiego miejsca, w którym Jesteś gdzieś tam, nie wiem, w połowie gry może i mówisz, wa długo jeszcze, nie? I idziesz cały czas do przodu, robisz cały czas to samo i po prostu to tylko ta broń się różni kolorkiem i to wszystko. I to naprawdę było mega nudne dla mnie w tym momencie. Chociaż mówię, przez pierwsze godziny bawiłem się znakomicie, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć. ale z czasem zacząłem łapać, że tutaj nic się nie, nie dzieje, czegoś, to, nic takiego, co by mogło być fajne, co by mogło jakoś zaskoczyć może brakowało mi fabuły po prostu ciekawej w Borderlandsach. Ja lubię kiedy dobra rozgrywka jest co, jeszcze pod, co, co ty mówisz, podparta w Borderlands'u. Fabuły. fabuły fajnej nie było? No co tam była za fabuła? Zanumbista była fabuła. Przede wszystkim Dlaczego? zabawna. Aha, aha zarumbista. No dobrze, no to była zarumbista i zabawna, ale dla mnie była nudna po prostu na dłuższą metę. A, nie, nie poradzę, nie? Powiedz mi Wojtku, może grałeś sam? Nie, zdaję sobie sprawę, że Borderlands to jest zabawa dla znajomych. Typowo. Pod podchodziliśmy, typowo i w zasadzie tylko i wyłącznie, podchodziliśmy dwa razy do tego tytułu ze znajomymi i po prostu żeśmy sobie dali spokój. Słuchajcie, idealny, bo... jeszcze raz podkreślam, że wy macie troszkę inne podniebienia jako konsolowcy, bo po prostu macie trochę inne, macie trochę mniej takich tego typu gier. To jest pierwsza rzecz, nie? Więc jakby kiedy my możemy sobie trochę jednak powybierać i trochę powybrzydzać, no to zaczynamy być francuskimi pieskami, nie? I tam już... No, bord Borderlandsy no spoko, nie? Ale to tak w sumie mechnie. nie? A to nie jest tak, że to jak ty tak masz jest. dużo tych dziwnych różnych gier pecetowych, że, że po prostu tego jest od groma, to już ci się jakieś tam twoje fetysze, wiesz, uaktywniają, Ta, po prostu masz pewno. jakieś swoje dziwne, wiesz, typu, że placki z cukrem albo coś tam... O, to jest spokój, nie? Placki z cukrem to, to tego nie akceptuję no, zupełnie. I, I właśnie o tym mówi. I właśnie o tym mówi. No, no, więc, ale, nie, znaczy, jeszcze raz, może podkreślę to, żeby było to wyraźnie zaznaczone. Ja nie recenzuję tej gry. Ja uważam, gdybym miał recenzować, to bym powiedział, że ona była całkiem, mówię teraz o Borderlandsach, że ona była całkiem przyzwoita, fajna, ze znajomymi, spoko, brać, brać i tam się nie przejmować, nie? Natomiast, yy, po prostu dla mnie jako dla mnie, typowo dla mnie ta gra nie spełniła jednego, jednego warunku, który dla mnie jest ważny w grach, czyli ciekawe jakieś fabuły z, z jakimiś tam zwrotami akcji fajnymi, nie? Mm. Mm -hmm. Mógłbym jeszcze znaleźć jakąś grę z fabułą i by Ci się spodobała ta gra pomimo jej braku ale nie chcę mi się teraz myśleć e, na, na ten temat. No okej. Okay. Ale z, z tego, co pamiętam, Destiny akurat pierwszą część... E, pierwsza część nie wyszła na PCT. Nie, nie wyszła. Wojtku? A. Aha. W Destiny nie, nie? A, no właśnie, no bo to, tamto w ogóle ta fabuła to była stra strasznie biedna i jestem ciekaw, czy byś się w to dobrze nie bawił, Wojtku, mimo wszystko. No, w Destiny? Być może, być może. No, pomimo ja nie fabuły. mówię, że to jest to samo. No. Tylko mówię, że to była moja obawa, że, żeby się ta granie skończyła, żeby moja granie w Destiny nie polegało na tym, że ja sobie kupię grę tam za dwie stówy i się rozczaruję po, ma, taką absurdalną powtarzalnością, nie? Hmm. To jest raczej moja obawa, a jako, że ja bardzo cenię sobie granie ze znajomymi i to jest w zasadzie dla mnie... Znaczy powiem, znaczy, powiem tak, jeśli mówię o powtarzalność, to... no to przykro mi to mówić, no niestety, ale Destiny... Jest cholernie powtarzalne. E, z... No, dlatego wiesz, to... Znaczy, inaczej, jeśli, Wie, jeśli, ja jeśli też... nie jesteś osobą, która na przykład, nie wiem, dobrze by się bawiła przy... O, chociażby wowie powiedzmy, to jest chyba naj, najbliższe porównanie, e, to nie wiem, czy, czy Destiny jest, jest grą dla ciebie. Wiesz co, ja w Owa trochę pograłem, bo wiem się dobrze. WoW z kolei miał dla mnie inną wadę, że był bardzo... Był bardzo po prostu taki wymagający regularnego poświęcenia i łupania w, w ilościach godzin, których po prostu Nie tak przekraczają myśli, moje te, możliwości. też jest w jakimś tam stopniu nastawiony na, na grind, nie? Także no, mhm. tego, tego też nie unikniesz, bo na przykład ja, Ale ja aktualnie, grindu, aktualnie wiesz, wiesz, skończyłem fabułę e, mając tam jakiś tam level e, i Później już się zaczęło typowo szukanie, wiesz, granie w PvP, granie strajków, czyli tam wiesz, jakichś tam pojedynczych misji trochę utrudnionych. Za chwilę się zacznie granie rajdów, tylko po to, żeby nabić wyższy poziom tego lighta, czyli tego sprzętu i tyle. I to jest, mhm. to, to będzie główny endgame tutaj. No rozumiem, rozumiem, endgame. więc... End, end Więc ja nie, nie nie ja nie, absolutnie nie czuję się, żeby powiedzieć, czy ta gra będzie mi się podobała, czy nie na tym etapie, bo ja znowu gram na przykład w Dotę, tak? I to jest gra, w której powtarzalność to w pewnym no dobra, sensie to, jest... To, to już mi zawieść nie? wieka, bo chyba bardziej powtarzalnej gry niż, niż jakaś MOBA to nie znam. MOBA nie ma, nie? No, o to chodzi. O Boże. Otóż to. Aha. Więc ja jestem trudny, skomplikowany. No, no. Ale, ale na pewno po premierze chętnie przyjrzę się jeszcze raz styni i ja wcale nie wykluczam, że tą grę sobie kupię. Mało tego, to jest nawet bardzo prawdopodobne, że sobie ją kupię, nie? Mhm. Najwyżej będę potem marudził na Irak no. no, razem z Christianem. <gry> tak e, <gry> to taki specjalny 4 podcast, w którym będziemy marudzić no to super akurat taki bym nagrał to akurat daje radę Ej, jeszcze dwójki rozpaliłeś e... na dobre jeszcze nie No właśnie e, e, Dobra, słuchajcie w, w takim razie Michale Czy po tym wszystkim, jak miałeś tą jedynkę Później miałeś jeden, drugi dodatek Teraz masz dwójkę czy w, ogóle, czy, czy w ogóle ta seria poruszyła się Jakoś tak znacznie do przodu I faktycznie te zmiany są takie Dobre, że na przykład osoba Ja, która się strasznie odbiła od jedynki Bo kontentu było mało a Przede wszystkim kontentu było mało i mnie wkurzyło to, że. No dobra, no ten gra no, i się, gra będzie no. cały czas, wiesz, tutaj będzie. chudne, hmm, no jak to powiedzieć, że. No tutaj nie zmienią struktury takie, jak, jak zaczęli w jedynce, czyli dalej będziesz, wiesz, masz podstawkę, spoko, masz podstawkę, ale chcesz grać dalej, no to warto byłoby kupić dodatki. Tego tak, no, to, się, to się nie zmieniło. Yy, się... w, właśnie Wojtku, bo nie wiem czy wiesz, bo, mm -hmm. to, bo to też było dosyć słabe, że jak, jak po pewnym czasie wyjdzie dodatek, a tego nie kupisz, to ty nie lewelujesz wyżej. I ty w ogóle stoi, twoja mm -hmm. gra już stoi w miejscu i tak na normalną sprawę jak wyjdzie dodatek, a tego nie masz, to już możesz nie grać w Destiny, bo już nie ma sensu. Nie no możesz, bo, możesz, możesz... grać, bo mm -hmm. jak nie masz dodatku, nie masz też dostępu do na przykład rajdów na wyższym poziomie, więc nie robi ci to, że nie masz nie masz wyższego poziomu. No to tak Ale nie, nie masz to masz. Już... Że tutaj ta analogia do World of Warcraft jest yy, dobra, no. bo no, w World tak. of Warcraft tak samo jest, nie? Nie kupisz dodatku, no to nara, to będziesz łupał tą podstawkę aż po prostu już nikogo tam nie spotkasz, nie? Nie, tylko, tylko y, bardziej mi chodzi, że sprzętu też nie masz lepszego, y, Michale, w, te, y, mhm. w takim no, razie. w Wowie jest tak samo. No widzisz. Nie idziesz do przodu, nie roz, nie, roz nie rozwiesz się, no to. No tak nie rozwijasz się, czyli nie wydajesz pieniądze na, na grę, no to, no to tak, stoi. Tak. No, no, no dobra, Niestety. Michale, czyli powiedz mi właśnie, czy w takim razie ja na przykład, osoba, która tak odbiła się, no dobra, czy tego kontentu jest przede wszystkim więcej w dwójce niż w jedynce? Na sam początek? Moim zdaniem tak. Mimo wszystko jest mhm. to bardziej powiedzmy rozbudowane, masz, no i przede wszystkim ta fabuła, tutaj moim zdaniem tutaj to, to dużo robi, nie? Gdzie, tak jak powiedziałem to na, na początku o fabule, że Masz, te, masz tego. No jest jest to dużo bardziej roz, rozbudowane pod samym kątem mm, cutscenek, tekstów, rozmowy między bohaterami. No, to jest, to jest dużo bardziej rozbudowane w porównaniu do jedynki. Co jest mega na plus. Bo pamiętam, jak, jak ja sam w jedynce narzekałem na to, że. No i lecę, strzelam i. No Okej, okay, a co z co fabułą? Coś ten, tam, tam coś było w ogóle? Niby mhm. coś tam najechało na ziemię, ale co to jest, kto to jest, dlaczego nie wiadomo, nie? No tak. Mhm. Ale chodzi mi o ilość misji, ilość sprzętu jaki jest, ilość sprzętu, tego wszystkiego no, Myślę, map. że sprzęt i misje e... są myślę, porównywalne do, do tego, co masz. Chociaż... O Boże, no to już się wkurwiam, no. Nie, powiem ci fabularnie, sama główna fabuła tak mhm. jest mniej więcej porównywalna do jedynki, natomiast może jeszcze sporo misji pobocznych, mhm. które dopiero zaczynamy tą do sprawę, ale też mhm. jakąś mają tam, wiesz, masz na przykład misję na, danym, na danej planecie, która ma swoje, swoją, wiesz, swoją dodatkową fabułę, cała, cała na przykład planeta ma swoją dodatkową fabułę, Takich taki pomniejszych to... misji. Mhm. Okay. No dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczymy. Ja sobie kiedyś ten tytuł odpalę. Myślę, że w porządku. Czy jesteś czy jesteś zadowolony z tej części ogólnie? Chciałeś, żeby tak jak Destiny wyglądało? Czy jednak... tak. Nie ukrywam, że ja na początku byłem dość sceptycznie nastawiony no. do tej gry, ale jest w porządku. Jest, jest hmm. ok. Jest, jestem zadowolony, że że jednak, że jednak zdecydowałem się na zakup. Mm -hmm. I, i, i myśli, że jak tam wyjdą Ci dodatkowe, nie wiem, trzy straki, jeden Znaczy e, I Ci, że mam ma, ma ma kupioną limitkę, no. więc, no, no, więc nie, tak no czy znaczy, inaczej no. jest, jestem ustawiony do końca roku przynajmniej. No mnie nie bardziej wkurza właśnie ich cała polityka, że kupię, pogram w te destiny, spodoba mi się te destiny, nawet sobie będę od czasu do czasu to ogarniał, a pewnym momencie wyjdzie dodatek, który będę musiał kupić, który będzie zajebiście drogi i który będzie miał tak mało kontentu, że, że aż, aż szkoda mi będzie to kontynuować. Może coś w tym zmienią, może będzie więcej tego, ale wątpię w to. E, szczególnie, że już zapowiedzieli, jakie się DLC, prawda? Hmm? Dobrze tak, mówię? Tak, tak, z tego co ja tak, no przecież no, masz season Pass zapowiedzianego, no. więc DLC z już będą? Chyba na grudzień, nie? Powiem ten, się, ten season pass. Jeszcze raz powiem. No, i... Ten season pass zdaje się na grudzień jest planowany, no, nie? tak, to coś, coś tam dojdzie. Tam z tego co w season passie dostajesz chyba dwa dodatki większe. No, że... i, i, te, i teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, że we wrześniu kupujesz Destiny za 250 zł. Jeżeli w grudniu nie kupisz dodatku, no to już może być nieprzyjemnie w samej grze, już, już Michał będzie latał z zajebistymi rzeczami i z czymś na zajebistych rajdach i w ogóle będzie mu leciał taki luz, że to szok a Krystian będzie tak, a, kurde, to no, fajnie no. chyba nie, no, trzeba wydać z tego kolejną stówę raj rajdu nowego nie wprowadzają jeszcze więc spokojnie no, no, w na rajdzie biegać ten no tak, ale, ale mogę mieć coś poblokowane albo ty, ty będziesz bardziej uprzywilejowany na pewno niż ja no tak, bo będę miał na bitle nawet już Chociażby. Cho, chociażby. I to już od grudnia muszę się zastanawiać, czy, czy już w dodatku znaczy, nie Znaczy powiem Ci, że ten level całkiem szybko leci. Ja mam przecież, ja na tą no. mam e, tak jak Ci mówiłem, 20 godzin jakieś około 20 godzin nabite no, no. E, I mam tak 20 level i ponad 200 lajta. Tak grubo ponad mm. 200, czyli mam chyba tam z 220 powiedzmy także mm -hmm. no to jest na 300-360 no chyba możliwe mm. no w porządku e, także to no. tak dużo, dużo lepiej dropi, że tak powiem w dwójce niż w jedynce e, jeszcze taką jedną rzecz, myślę, że szkoda, że przez to, że grałeś tak dużo w tą jedynkę i masz pewnie setki, jak nie tysiące godzin a nie, szkoda, tysiące że jakaś... nie, mam, mam dokładnie ci powiem, że mam 356 godzin w 1C. to To nieźle. To, to nieźle. Eee, to szkoda, że... To nie jest jakoś nie, bardzo dużo rzeczy. Nie, ale ten... E, Michał nie gra za dużo w gry ogólnie, więc, więc to i tak dużo. E, e, żartuję oczywiście. E, szkoda właśnie, że... że znaczy, nie, nie gram no, bo... za dużo w jedną grę cały czas. Tak. E, ja właśnie żałuję, że szkoda, że Activision jakoś, wiesz, nie podziękowało ci w dwójce i ci czegoś nie dało albo No też mi że... trochę boli, nie? Za te wszystkie przegrane godziny no fajnie by było coś takiego, jakiś akcent tam powiedzmy no, no, no. Nieduży chociaż, ale żeby był. Tak. No. E, dobra, myślę, że chyba temat Destiny, wydaje mi się, że pomału możemy kończyć, więc... Michał, Michał, jak najbardziej poleca nam Destiny. Owszem. E, I dobrze, i dobrze. Ja, ja, i tak się jeszcze wstrzymam z wyborem. E, zobaczymy jak to będzie. E, no, ewentualnie, jak mi się może jakoś tam mocno zwolni miejsce na dysku, to to zainstaluję. E, <głosy> Dobra. Nie, już nie, nie, nie chcę mi się. Z tym pieprzyć, że tak powiem. E, dobra, więc słuchajcie, destiny e, jest taki, jaki jest. Tam polityka w Basi nie zmieni, no ale gra jest e, ostro uzależniająca. Wiem, bo grałem w jedynkę i wiem, że to główną uzależniam. Dobra, więc słuchajcie, jedziemy dalej i, i w sumie nie było sprzedaży, więc ja powiem o tej sprzedaży, więc pierwsze miejsce ma właśnie gra, o której mówimy, czyli Destiny 2. Drugie miejsce to dodatek do Uncharted 4, czyli Zaginione Dziedzictwo. Trzecie miejsce ma Forza Horizon 3. Czwarte miejsce to jest gita 5. Piąte jest Fallout, ostatni Fallout. Szósty to jest Crash Bandicoot. Saint Trilogy, siódme miejsce ma Formuła 1, 2017. Ósme jest Dishonored, dwa i tu jest dosyć ciekawe, że jest The Doom i ostatnie to jest Mario Rabbids Kingdom Battle. Cokolwiek to jest. Więc Destiny oczywiście wskakuje nam na pierwsze miejsce. Nie było tutaj żadnego zdziwienia, no ale jako ciekawostkę wam mogę powiedzieć, że wyobraźcie sobie, że Destiny 2 sprzedało się Dwa razy słabiej niż jedynka. I w sobie widzę to też tak po swoich znajomych. Dużo osób mniej. Dużo w ogóle moich znajomych mniej wzięło dwójkę niż pierwszą część. No, Z drugiej strony, wszystkimi... wiesz, na przykład połowa mojej listy znajomych to są właśnie, co, co wchodzę na, na PSN, to jest po prostu każdy gra w Destiny praktycznie, nie? Więc... No, znaczy tak, ale ja sobie wyobrażam taką y, sytuację, Michał, jak grasz sobie te 350 w Destiny i poznajesz różnych randomów i dodają ci wszyscy do listy, więc yy, i, ta, i tak powstaje twoja lista znajomych. No I też w, w jakimś momencie... tak, tak to działa. No i ja, ja mam to samo z Ghostem, wiesz? Ale, no. ale yy, poza tym też mam sporo osób, które, które grają w dwójkę, ale dużo takich moich znajomych, które którzy brali Destiny, bo byli tak samo zajarani jak ja, no to już, już tak mniej sceptycznie pytam się jednego, no może kupię jak stanieje, drugi coś tam kombinuje i, i to nie jest to, co było. Szczególnie, że na przykład dużo moich też znajomych nie grało w te dodatki, nie? Kupili tą podstawkę, o hektolitry godzin w to grali, grali, grali, ale już na dodatki się nie rzucali bardziej. Mhm. I, I teraz jak dwójka jest, no to tą dwójkę tam niektórzy już wzięli, no nie? Ale z pewnością domyślam się, że dodatków też nie wezmą. No, więc, więc mnie, mnie w ogóle jeszcze wkurza te Destiny ze względu na to, że żeby, żeby właśnie grać rok, ty musisz zapłacić. Ile ty dałeś za tą wersję? Mhm, ale? Znaczy, chodzi ci o grę. Dw dwójkę A, o legendarkę. z. z no. no. To jest chyba 400, będzie. 400 zł, tak? No. I ty masz po prostu Season Passa do tego? Tak. No więc, żeby się przez rok bawić dobrze w Destiny, to, to, to 250 nie wystarczy jak na każdą grę, tylko trzeba dać chyba 400. I to jest słabe i to mnie zawsze wkurzało, że można sobie dobijać e, dodatkowo cenę i, i, w, i w sumie wszyscy będą, nie będą wszyscy może tak chyba. jak ja strony, sobie to robię. dodatki no? do jedynki, no to tam byłeś spodok tego kontentu. Przynajmniej moim zdaniem, nie? bo tam miałeś całą, całą linię fabularną na, na kilka godzin. Mm -hmm. plus strajki plus rajdy nie? i nowe bronie no nie, mówię, nie mówiąc już o nowych subklasach, nie tam, które tam doszły mm -hmm. więc no tutaj kwestia no... kwestia tego Wiesz jak, co? jak kto, kto co widzi nie? no ja sobie zawsze robię coś takiego, że jeżeli e, płacisz 250 zł za Destiny i robisz w niej wszystko na 100 godzin a później płacisz 100 za dodatek to moim zdaniem on powinien być przynajmniej na 50, a wiem, że nie jest. Ja raczej to zależy sobie tak ile raz tego samego tajda. No to jest racja. No to, to rajdy to jest naprawdę fajne doświadczenie i fajnie coś takiego sobie pograć. No, no ale, ale, ale to akurat jest zupełnie inny temat na inną dyskusję. Dobra, słuchajcie. W sumie jedziemy dalej. Ja mogę sobie troszeczkę powiedzieć o jakichś grach, o których nie mówiłem. Eee, dobra, więc e, powiem o, o tym naszym. E, nie powiem o, o rok będzie Michale. Gra, grałeś Michał. Grałeś Michała w rock bandach, w furkę? No zostawiam dwie gitary. Okej, okay. dobrze. To sobie w takim razie, jeżeli jesteś, to jeszcze cię wykorzystam w tym odcinku, więc sobie o nim porozmawiamy. A w Guitar Hero Live grałeś? Mm, też grałem, niestety. Też grałeś. O, i niestety. No to, to super, to już wiemy, jak, jak będzie wyglądała reszta odcinka. Więc rok 4. Słuchajcie, ja sobie kupiłem tego Rock benda jakiś czas temu. Perkusję też masz do niego? Mm, nie, nie, nie, nie stać mi było, niestety. Aha, okej. Okay. No i akurat całego bandla mamy, ale w Anglii są naprawdę bardzo tanie. No, Za... wiesz, no, w Anglii to jest w jakimś tam stopniu zakorzenione W to, to jest dopiero, Czutka to jest pierwsza część, która w ogóle weszła do oficjalnej dystrybucji. Być może, być może, bo pamiętam, że właśnie jedynkę Rockbanda brałem sobie z... no musiałem sobie ściągać tam jakąś tam o koleżkę z znaczy, że, gdzieś żeby, tam żeby coś Żeby kupować tam piosenki do Rockbanda, ja specjalnie zakładałem konto na, na Wielką Brytanię, więc... No, no, no, no, no, no. A ja cały czas... No, ale... no okej. Okay. Słuchajcie, Rockband, wchodzi Rockband na nową generację konsol. W sumie... Plastikowe granie na plastikowych przedmiotach i w ogóle wszystkim, w ogóle e, fajnie, że wchodzi przede wszystkim. Ja bardzo lubiłem rockbanda, zawsze wolałem rockbanda w sumie niż Guitar Hero, osobiście. E, no i co, no i w sumie mamy tego rockbanda, czy w ogóle coś tam się zmienia poza tym, że wchodzi to na nową generację konsol? No moim zdaniem zbyt dużo nie. Eee, czy to znaczy tak, przede wszystkim ty akurat nie, nie grałeś na perkusji ale jedna fajna opcja weszła na perkusję że można sobie eee, tworzyć eee, solówki na perkusję, a później je sobie grać na zasadzie odpalania eee, power eee, i ten, boże pamiętasz się jak, jak się nazywało ten znaczy wiem oh wiem o co chodzi, chodzi no, o to Star, star tak? power chyba tak, no. jakiś star coś, power, coś no, więc, więc, tak, więc to jest bardzo fajne właśnie, że sobie można to robić, e, poza tym e, fajna rzecz doszła do tych solówek na gitarze. Tak, solówki e, na gitarze to jest, to, jest, to jest moim zdaniem super opcja na e, wyrok, będzie wódcę, e, e, e, bardzo fajnie się to gra. E, Pamiętasz, o, o co tam dokładnie chodziło? Znaczy to było e, tak, że e, masz dwie opcje, albo jest tak, że jest kompletny freestyle tak, tak, tak, tak, tak. Mm, mhm. albo druga opcja, że musisz w ten, w ten sam rytm e, dźwięki z tej samej, z danej wysokości na przykład na pomarańczowo to są chyba te na, na dole e, przyciski i je musisz mhm. trzymać i w odpowiedni rytm stukać tam, nie wiem, w struny powiedzmy, mm -hmm. a na niebieskim na, na górze i też w odpowiedni rytm w, wskakiwać. A przyciski już lecisz jak chcesz, więc tutaj też się zmieniają te dźwięki. E, tak, bo oczywiście gitara do rockbanda w sumie chyba do Gitar Hero. Jak jeżeli ktoś grał, to wie, że na górze jest pięć przycisków, i na dole mamy takie pięć przycisków, Ala do solówek e, t, tak jakby. No i no i właśnie tam, tam jest właśnie ta właściwość, o której mówi Wojtek, Boże Wojtek e, Mi Michał, i to jest bardzo fajne. I faktycznie to jest takie delikatne odświeżenie w tej serii poza tym, co, my, co tam jeszcze mamy, w sumie chyba z tego, co się orientuje mikrofon się za bardzo nie zmienił, z tego co pamiętam A, tutaj nie ma co się zmienić chyba tak, do tej perkusji perkusja jest całkiem dobrze wykonana ale, ale, ale, ale standardowo powiedzmy ta stopa oczywiście już ma ten dodatek metalu, bo kiedyś te stare, pamiętam, lu, lubiły się łamać o, i o, nawet... i bardzo, bardzo lubiły, grałem na, na, tak. z, na, z kumplem na, jak, jak miał właśnie perkusją to, to była masakra przecież e, dokładnie, więc, więc one się lubiły łamać teraz dali taką, że tak powiem metalową płytkę do, tych, do tej stopy i jest w miarę w porządku e, fajną, fajną opcję miałem w ogóle myślałem o tym Michale, bo możesz sobie do perkusji do, dokupić te werble tak jakby i masz mhm. cztery normalne i trzy jeszcze dodatkowe co? O, musi być co musi być mega, tylko jakoś tak e, pograłem w tego rok a później go tam e, trochę rzuciłem i w sumie od czasu do czasu od do tak, na imprezy. Ja będę mam tak, że e, to jest co? gra, którą w w odpalam w momencie, jeśli w sumie pograłbym w coś, ale jednocześnie w sumie to muszę sobie muzyki, no to wtedy mhm. wierzę, ja. No, je, je, Ja to jeszcze wiesz, no ty akurat masz gitarę Ale ja jak sobie myślę, może rock będę, No to muszę wystawiać, muszę, że tak powiem Złożyć tą perkusję na nowo I ją rozkładać A Nie musisz, tam to może, może. gitarę Nie no tak, no tak e, ale, ale jednak e, Jednak na perkusji się gra bardzo fajnie Chociaż, chociaż gitara też jest w porządku. Więc raczej, raczej jak myślę o rok będzie, to myślę bardziej właśnie o perkusji. Przynajmniej ze swojej perspektywy. Ale myślę, myślę, że rock band daje radę. Muzycznie mi się trochę nie podoba czwórka, pod względem tych poprzednich Na części. Podstawowe piosenki. No, są takie. Podstawowe. E moim zdaniem jedynka, jedynka muzycznie dla mnie osobiście była najlepsza e, dwójka też była całkiem niezła, e, w trójkę nie grałem bo tam były te klawisze i tą trzeba było klawisze dokupić i w ogóle e, no a ta czwórka jest taka sobie, e, myślę, że można mogłoby być lepiej, ale w czwórce mamy parę feature'ów nie wiem, czy z tego korzystałeś. Znaczy ja nie miałem takiej możliwości, że jeżeli miałeś dwójkę, jedynkę albo trójkę, to tak, mogłeś, tak, że mogłeś sobie, sobie przenieść piosenki, nie? Dokładnie. Ale nie, nie korzystałem, bo nie miałem poprzednich części w ogóle. Ja tak samo. Znaczy miałem, ale nie miałem je fizycznie po prostu. Pewnie gdzieś tam sprzedałem z konsolą, pamiętam, w sumie będa. <śmiech> Więc... Ogólnie tego nie miałem, ale, ale no i, i, co, i co najważniejsze, wszystkie piosenki, które kupiliście w jakimkolwiek rok będzie, działają wam w czwórce, więc jeżeli, nie wiem, 8 lat temu kupiliście w rok będzie jeden jakąś piosenkę, to prawdopodobnie będziecie ją mieli w czwórce za darmo, tak? Eee, I to jest znaczy świetne. nie, no zapłaciłeś i... za tę piosenkę, nie, więc nie za darmo. Znaczy tak, no ale wiesz, no kupiłeś ją w końcu do rok będzie jedynki, tak. No, tak i w czwórce też ci będzie działała i będzie normalnie, ładnie zoptymalizowana pod sprzęt, na którym będzie, który będziesz używał do niego. Więc to jest, to jest moim zdaniem świetna opcja, świetna sprawa, tych piosenek jest naprawdę odgroma groma, Rockband ma ogromną bibliotekę ja sobie od czasu do czasu coś tam kupię i w sumie każdy zespół każdego wykonawca tam zostanie znaleziony więc słuchajcie, tak na zakończenie tego Rockband 4 ja, ja myślę, że rok A4 mogę polecić każdej osobie w sumie, która, która po prostu lubiła grać na tych poprzednich sprzętach e, e, na tych poprzednich sprzętach w jakieś tam plastikowe rzeczy no, no, nowy użytkownik to tak średnio E, średnio będzie miał co tam szukać i, i w sumie, i w sumie bo Rock Band 2 myślę, że jest e, bardzo fajną alternatywą tego wszystkiego e, tego, tego całego grania na, e, na tych sprzętach, ja się w ogóle bardzo cieszę, że czwórka wyszła i jak najbardziej polecam wam wszystkim e, no i, jeszcze, i na zakończenie już na zakończenie, już chłopaki spokojnie, już na zakończenie e, Guitar Hero Live Wojtku, bo... Boże Wojtku, Michale, powiedziałeś, że ci się średnio podoba. Znaczy, Czemu się ci się średnio podoba? Nie ze względu na, na gitarę, przede wszystkim. No nie gadaj, ale... ale no, no... Znaczy, idzie się, no Do właśnie... tego się idzie przyzwyczaić, tak? To już jest okej, okay. no. ale druga rzecz, jaka mi się nie podoba, to fakt, że z tego co pamiętam, tam chyba z tym kupowaniem piosenek jest jakaś, jakaś dzika akcja, że tam niby kupujesz, ale tam jakieś możesz też tokeny wykorzystać na jednorazowe odtworzenie tych piosenek, coś takiego. To znaczy powiem, że kurde a te, te, teraz dałeś mi rozkminę e, powiem ci jak, jak ja grałem ja, ja mam ją w ogóle w domu no. to e, przede wszystkim mi się podoba ta opcja że grasz sobie live'a tak? tak to, Albo, jest inaczej. A, a, to jest bardzo fajna opcja to jest o, właśnie zajebista że, opcja że możesz, no. se, że możesz sobie jechać tego live'a że po prostu dołączysz się w trakcie jakbyś na przykład zaczął, zaczął grać w radiu no, dokładnie. I, I patrzysz sobie, masz na przykład, masz chyba, tam... chyba piosenkę, którą konkretnie, którą chcesz, to musisz no. chyba wykupić jakieś żetony, i dopiero to są na jednorazowe zagranie tej piosenki. Znaczy, te nie orientujesz się, że możesz dostać, nie? W czasie gry. Tak, ale... tak. Ja, ja dostawałem te żetony i wiem, że je mam, ale powiem ci, że odkąd gram w Guitar Hero, nie mam takiej potrzeby, żebym cokolwiek musiał kupować za te pieniądze. Wiem, wiem że tam, tam, tam masz w ogóle listę swoich piosenek i możesz je w każdej chwili tam e, sobie oczywiście zagrać, ale ja, ja jeszcze osobiście nie miałem takiej potrzeby wydawania tego, więc nie no wiem dobra, jak to ale, jest, ale taką, tych piosenek taką, jest taką od groma. Sytuację, że, no. Yy, no nie wiem, no, siedzisz sobie na chacie i myślisz, sobie, a kuda zagrałbym sobie tą piosenkę, nie? I mhm. musisz albo wydać żeton, a jak nie masz, żetonu, to go kupić. Mm -hmm. A jak nie, no to już, że tak powiem, brzydko dupa, bo na przykład w, rad... w, tym, w tym odtwarzaczu to nie leci na piosenkę. No mm -hmm. i nie zagrasz tej piosenki, którą chcesz. A tak to mm -hmm. wydasz tutaj jest na Polskie że widzisz. Na polskie to jest 8 zł za piosenkę i no masz ją już na stałe, że możesz ją zagrać kiedy chcesz. Mm -hmm. Tylko, że no, czy, no to, no to w, za w zależności od osoby tak no, Możesz no powiedzieć w, w tak, imprezo, będzie... imprezowo to radio jest świetne No jest, jest zajebiste Leci ci piosenka, której no, nie wybierasz sobie, a to chodź, zagramy to nie no co ty, bo nie znam tego, nie lubię cokolwiek, leci to i koniec, gramy to bo to leci i jeszcze, żeby było śmieszne, to leci na zasadzie live'a, więc jeżeli na przykład odpalacie sobie takie radio i w połowie leci ta piosenka, to wy ją gracie od połowy, bo to jest cały czas radio, to jest live. I to jest dosyć ciekawe, czasami jak piosenka się kończy, to wam was przytrzymuje dłużej w menu i w momencie jak się skończy, to wchodzicie razem z tym live'em i gracie live i bardzo fajnie jest, bo macie informacje na przykład paru użytkowników tam standardowo jak im idzie i możecie sobie jakoś tam w miarę rywalizować w sensie porównywać swoje punkty do siebie i to też bardzo fajnie wygląda eee, tak bardzo mi się jeszcze podoba, poza tym live'em, to to, że tam sobie oglądacie teledyski tego, tego wszystkiego E, tego nigdy nie było w, tej, w tych grach, a teraz jest i to jest bardzo fajna opcja, bo leci wam teledysk, prawdziwy teledysk, aby sobie e, grać na gitarce, co... Co, co, co jest dosyć fajne, chociaż te niektóre teledyski strasznie wyglądają, są jakieś stare i w ogóle nieprzystosowane do HD ale, ale w porządku gra się na to, na to bardzo fajnie, no i co? No i te sześć przycisków mamy nową gitarę tak jakbyśmy mieli trzy przyciski z normalnej, podzielone na góra dół i, i jak tam Michale, nie, nie, nie podała Ci się kompletnie te ustawienie. No, nie, nie, nie mogę się na to przestawić, szczerze powiedziawszy. Bardziej, zresztą mam wrażenie, że ten, to ustawienie aż pięć przycisków kolorystycznie mhm. było bardziej intuicyjne. Mhm. Ale to jest, to jest moje mhm. odczucie, idzie, idzie się do tego przyzwyczaić, owszem, bo jak powiedzmy tam graliśmy z znajomymi i grałem na przykład non stop przez jakąś tam godzinkę, mhm. to okej, okay, no, przestawiłem się, nie? Ale... Ale szybko wróciłem do tego, do, do pięciu przycisków. No tak, tak, tak, tak. E, powiem ci szczerze, że, że e, moim zdaniem, bo grałem już trochę w te Guitar Hero prawie we wszystkie, w Rock Bendy, też prawie we wszystkie. E, fa fajnie, że urozmaicili po prostu gitarę, że już nie ma przejebieców przycisków, tylko jest coś troszeczkę innego. I to coś troszeczkę innego działa, bo wiesz, jak masz prawdziwe ułożenie e, tych... E, chwytów na gitarze, mhm. to mniej więcej to teraz tak troszeczkę wygląda, bo masz jednak sześć przycisków i masz na przykład e, dwa, dwa palce z przodu, jeden z tyłu, wiesz, to... to, no, to tak. to o co chodzi, nie? Ale... Bardziej realistyczne są te chwyty, mhm. to, to jest raz, i przez to, przez to jest tam dużo też możliwości kombinowania, że tutaj jeden, tutaj trzy albo, albo, albo wszystkie, albo, albo żadne, albo wiesz, czy, czy w liniach jakoś tam to, to mi się bardzo podoba. Tylko, że akurat ja mam jeden problem z tym wszystkim, że ja mam jeden problem z tym wszystkim, że strasznie mi się myli którą partię mam naciskać, czy tą dolną, czy tą górną. No cały wiem, czas właśnie mam... przez, to, przez to ja mam problem cały... z tą gitarą. Tak. I moim zdaniem, gdyby zamienili, bo tam są te kostki, prawda, one są chyba czarne i białe, z tym, że one są tak odwrócone i nieodwrócone. I gdyby można było to zamienić, byłoby zajebiście, ale oczywiście się e, oczywiście się nie da i mi się strasznie to pieprzy. Naprawdę, muszę, muszę du dużo, dużo, dużo pograć. Żeby coś z tym zrobić. E, tak. E, I co, chciałem jeszcze powiedzieć? No i no i co? No Gitar Hero rezygnuje jednak z koncepcji, którą miał ostatnio, czyli mamy mhm. tylko i wyłącznie gitarę, i tylko i wyłącznie mikrofon. E, nie wiem, jak jest z basem. Tam, tam można z tego bas, ba, basowe utwory grać. E, Ale prawda? Tak, tak. Tak. Jest, jest ta sama, to sama gitara do basowych i do, do zwykłych także. C czyli pustą stronę się gra dalej chyba, nie? Mhm. No, więc więc tutaj po prostu odchodzi perkusja no, zrezygnowali z niej oczywiście mikrofon można sobie dalej podłączyć no i co, no i można sobie grać te live'owe piosenki bardzo fajna jest jeszcze opcja, że gracie sobie bo macie live oglądacie sobie te teledyski, ale macie też live koncert i ten koncert musiał być gdzieś w takim razie nagrywany I faktycznie to jest prawdziwy koncert i możecie się faktycznie poczuć jak osoba która, która po prostu wychodzi na tą scenę i, i po prostu śpiewa i patrzy się na, na tych ludzi oni tam wam kibicują albo nie, jeżeli wam źle idzie to na was buczą, nam pokazują wam coś, jeżeli wam idzie zajebiście, no to zajebiście się bawią i to jest wszystko nagrywane na normalnie na żywo przez aktorów czy, czy przez kogoś takiego i, i wychodzi, w, wygląda to naprawdę zajebiście i ten, takie dosyć ciekawe doświadczenie do tego wszystkiego eee, tak, dla mnie Guitar Hero jest o tyle, ten live jest o tyle fajny, że Nigdy mnie nie interesowało, co ja dokładnie gram, jakie piosenki. Najfajniejsze jest to, że tu naprawdę jest dużo tych piosenek. W sumie można powiedzieć, że mogą być one nieograniczone. I zawsze jak sobie odpalę, to sobie gram coś nowego. I, i, po, i po prostu sobie pykam i w jakiś tam sposób sobie e, się odprężam e, i, i, o, i w sumie o niczym nie myślę i raczej się one nie powtórzą, a to, że sobie nie mogę wybrać akurat piosenki, którą chcę, to w sumie nie zawsze mam na to ochotę, jeżeli chciałbym zrobić coś takiego to i tak pewnie bym odpalił rockbanda bo mam tam setki piosenek no, dobra, więc słuchajcie myślę, że to tyle jeśli chodzi o Rock Banda Guitar Hero i w ogóle wszystko, będziemy pomału kończyć więc standardowo słuchajcie, 94 odcinek, możecie znaleźć nas oczywiście na bezimienny.pl tam oczywiście wrzucimy ten odcinek i kolejne odcinki poza tym oczywiście Facebook i tam sobie wchodźcie na bezimienny podcast i możecie patrzeć co ciekawego wrzucamy ewentualnie e e e opisywać coś pod odcinkiem wchodźcie też e na Wojtka stronę safeproject.pl tam Wojtek tak jak mówił o tej e o absolwerze bodajże Eee, ocenił ją i tam możecie przeczytać jego tekst poza tym możecie przeczytać jego inne teksty więc wpadajcie, dosyć ciekawa strona eee... a tak w ogóle jak chcecie o jakichś dobrych grach posłuchać a nie takie pierdolenie jak dzisiaj to jest już ten odcinek kronikastów, w którym o serii Metal Gear gadamy <śmiech> <śmiech> tak, tak, ale to... no, bo mówiłem, że długo się będzie czekało na niego ale on się tam pojawił jakoś ze dwa dni temu mhm. Czy ty go w końcu przeczytałeś nie, nie przeczytałem, bo on jest do słuchania, <głos> O no ale jestem z z zawalony. Ej, już jest po dwunastej gruba. Ej, e Ty myślisz naprawdę, że ja mam czas, kurde, po 4 godzinach pieprzenia o tych grach jeszcze, kurwa, 4 godziny to słuchać? Nie, ale chciałem się ciebie spytać, czy on jest taki light, czy nie light. I właśnie po prostu... Jeżeli Powiem tak, light... no podczas... Niech nam to opowiedzą słuchacze. No już jednego wysłałem, ale niestety iPhone'owy debil w postaci Tomka powiedział, że nie potrafi tego pobrać i odsłuchać, bo mu się ekran wygasza. A, po Pozdrawiamy tam. Na, na, na, na nagraniach było dosyć yy, miejscami brutalnie. Saczy, no więc nie wiem, czy tam było dużo cenzury, czy nie. Zobaczymy. No, a ja bym właśnie tylko posłuchał z względu na tą cenzurę. Więc... no to może przesłuchaj mi powiedz Leniu nie nie, nie, nie, nie, nie nie ma takiej opcji znaczy być może przesłucham w przyszłym miesiącu bo planuję gdzieś jechać, więc wtedy bym sobie posłuchał podcast dobra, więc jak słyszycie, Rafał wrzucił na zmienny też podcast na, na, na stronę na, to możecie sobie tam ściągnąć, kliknąć i pobrać no chyba, że jesteście Tomkiem, to już to już, to już wasz problem E, dobra, więc myślę, myślę, że chyba pomału będziemy kończyć e, kończymy, kończymy i jesteśmy standardowo na e, Black Widow Radio e, bardzo fajne radio, e, polecam e, wpiszę sobie w Google i ogarnijcie temat e, i tyle I w sumie 94. odcinek e, dobiega końca, Michale, dzięki, że wpadłeś, e, mam nadzieję, że ci się podobało, jak zawsze dzięki bardzo tak jak zawsze, no e, no, więc wracaj do swojego Destiny może ja też wrócę i może jakoś tam cię zaproszę jak nie będę cię robił wstydu levelem to, to Spoko, trochę spokojnie. na mnie Gdzie, gdzieś tam cię przeciągnę tak, to, to, to trochę na mnie poczekasz e, dobra, więc słuchajcie 94 odcinek dobiega końca e, standardowo ze mną był Rafał Radomski, dzięki, cześć e, był z nami Wojtek Kocjan to prawda, byłem, cześć Był z nami Michał Wiśniewski Jestem, cześć I byłem ja, czyli Christian Kender, A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie Więc dziękuję bardzo drodzy słuchacze I do usłyszenia Trzymajcie się Siema